Cześć, audycja kadr Ciwoko, dzisiaj odcinek 70. Naprzeciwko mnie w końcu Krzysztof Tymczyński. A po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. E, zaczniemy od wieści smutnych, ponieważ 2018 rok jest takim strasznie zbierającym żniwo wśród twórców komiksowych rokiem. i Chyba jak każdy wiesz, znaczy po podsumowaniu, nie? No jednak osoby, z, którymi, z których twórczością dorastaliśmy, no, młodsze się nie robiły. Tak, ale ja wydaje mi się, że nie, nie umiem sobie przypomnieć roku, w którym było aż tak dużo e, znanych mi nazwisk, które odeszły, jeśli chodzi o twórczość komiksową. No i tak na przykład właśnie mamy 1 października zmarł Carlos Eskera, czyli twórca, współtwórca sędziego Dreda i całej masy innych komiksów dla 2000 Destrontium Doc i... Po prostu, jak sobie teraz czytam, co on zrobił dla 2000 AD, to. Łatwiej już... byłoby czytać, czego nie zrobił. Tak, tak. Już mnie palec, już mnie palec boli od przewijania tutaj na, na telefonie, ale po prostu mm -hmm. ma masa historii. No i oczywiście oprócz tego też był znany także w Stanach. Na przykład e, współpracował trochę przy e, Kaznodziei e, i paru innych tytułach, ale no, jednak ten sędzia Dread i 2000 AD to jest to zdecydowanie największe je, jego poletko, no i mieliśmy okazję kilkukrotnie się spotkać z twórczością Carlosa w Polsce, bo Pielgrzym był wydany swego czasu przez mm -hmm. Mandragorę. No i właśnie w kompletnych aktach sędziego Dreda też pojawiło się już parę historii narysowanych przez Carlosa SKR. No szkoda, jak każdego, Nie, no, oczy, twórca, oczywiście, jak każdego tak. twórca oczywiście. Ten twój Strontium Dog, którego chyba wciąż jeszcze nie sprzedałeś, to teraz tam może troszeczkę zyskał na wartości. Pół żartem, pół serio mówiąc. E, natomiast drugim takim nazwiskiem, które też odeszło e, od nas, to Norm Breyfogle. I tutaj mamy znacznie więcej wspomnień z tym twórcą niż, niż z Carlosem. Eskerą. Nawet no, bezpośrednich. Tak, tak właśnie dokładnie, bo i można powiedzieć, że dorastaliśmy na Batmanach z TM karysowanych rysowanych przez, przez Norma i mieliśmy okazję poznać tego, tego człowieka osobiście, bardzo przyjemny. Przyjechał na Łódź, na festiwal w Łodzi swego czasu, to było jeszcze jak się jak, jak festiwal był w Łódzkim Domu Kultury, mhm. pamiętam. M można powiedzieć, że dość dużą cegiełkę, która została przemilczana, dołożyliśmy do tego, że norm się pojawił w Polsce, bo to pamiętasz jak, jak to było? Pamiętam, ale no nie zmienisz nic, więc uważam, no, że... Tak, ale no strasz, strasznie przyjemny człowiek. Pamiętam, że em, chyba, chyba kasował za swoje rysunki. Jak był w Łodzi strasznie niektórych to rozbolało. No cóż, takie czasy to wtedy były, że nie wiem, przecież wiesz, no... Jak to? pieniądze. Przecież ja jestem na festiwalu i tak dalej. No ale nieważne, no, Norm Brave w ogóle najbardziej jest chyba rozpoznawalny ze swojej pracy przy Batmanie, ale był i, i twórcą Anarkiego, bardzo fajnej postaci. No, oczywiście też, Razem z Alanem Grant. Tak, też związany z Batmanem, ale tam mhm. Anarki miał swoje 5 minut powiedzmy takie solowe. No i, I wtedy miał sens, bo wszystkie późniejsze wcielenia Anarkiego były Delikatnie mm. mówiąc nieudane. No tak, tak, to, to bardzo delikatnie mówiąc. tak Nie wiem, czy czytałeś ten tom Batman Detective Comics z, z New 52, gdzie się pojawił nowy, nowy, nowy, nowy Anarki. Ten, który był jakby taką kolektywem myśli. No coś w ten deser. No. No. Mm. Rozmawiałem o tym z Alanem Grantem. Usłyszałem... <ślesk> <ślesk> No to ja, ja się całkowicie zgadzam z tą opinią. E, Norm jeszcze w swojej karierze miał e, epizody w różnych innych wydawnictwach. Też na, na przykład pojawiał się w Malibu Comics, w tym ultrawers słynnym. Znaczy u nas w Polsce akurat to bardzo mało, mało znanym, ale ultrawers to było takie... Oj, to byli te super bohaterowie naprawdę przewaleni. Jak, w sensie takim, że... Po, Projekty postaci, które się pojawiały w Ultraverse, to były takie przegięcia, pały, że, że aż, aż śmiesznie się to czytało. Ultraverse na zawsze w serduchu. Trochę się też udzielał przy Waliancie starym. No, no był, był twórcą, który się naprawdę przez wiele tytułów pojawi, przewinął i bardzo bym chciał, żeby w Polsce kiedyś się ukazał ten tom oba, najlepiej tomy zbierające jego pracę przy, przy Batmanie. Tak jak się ukazał swego czasu odmuchy komiks Batman Tima Sale, to bardzo, bardzo bym chciał, żeby Egmont się przełamał i stwierdził, że a, wydamy Batmana Norma Breifogla, no skoro zapowiedzieli na przykład tego Spidermana od Toda McFarlane'a, no co kurczę, no to to jest nawet bardziej logiczne. Um, bardzo, bardzo mi ciepło wspominam wizytę tego twórcy w Polsce, no i szkoda, że Miałem okazję spotkać go tylko raz, bo naprawdę bardzo, bardzo fajny człowiek, no ale schorowany od dłuższego czasu. Na, nawet sporo o tym było tak, w, tak. w internecie, prawda? O, tak. Były i zbiórki, żeby pomóc Normowi trochę w, w walce z chorobą, ale też chyba było jakaś, mm, było jakieś oburzenie wobec DC, no oczywiście podstawne jak najbardziej. O niepromowanie jego prac chyba, czy o odcięcie się od tych starszych twórców. Tak. To tak. jakąś nawet tam debatę w, no, znaczy debatę w internecie. Ale, Ale przynajmniej trzeba powiedzieć uczciwie, że DC się w pewnym momencie można powiedzieć, zreflektowało, czy też ugięło pod naporem tych, tych e, oskarżeń, zarzutów. Tak, I no to... i zysk, mhm. z, zysk właśnie z Batman by Norm Brayforks był przekazany na leczenie tego, tego, tegoż twórcy zawsze coś, no, nie wiem, Jack Kirby nie może tego powiedzieć, żeby nie mógłby tego powiedzieć, że, że Marvel go docenił, chociaż tak. Mhm. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o takie niezbyt przyjemne wiadomości, to też Glenn Fabry, który jest znany z okładek do Preachera i też całej masy komiksów dla 2000 AD, no, całkiem niedawno ogłosił, że walczy z rakiem płuc. Trzymamy kciuki, żeby udało się tego dziada zwalczyć i, i żeby wrócił do jak najbardziej aktywnej pracy. Jest to przede, przede wszystkim też współtwórca slejna Więc też my jak najbardziej jesteśmy zaznajomieni z jego twórczością w Polsce przynajmniej częściowo ale też jeszcze jest cała masa komiksów rysowanych przez tego, tego twórcę których nie znamy. Ja na przykład taki mój cichy faworyt Chociaż podejrzewam, że nikt nigdy nie, nie wyda tego w Polsce, to jest The Autority, ten, po, pod, ten podcykl poświęcony Kevowi. Nie wiem, czy czytałeś? Nie, nie czytałem. Scenariusz Garta Enisa, ale to akurat był fajniejszy. Jeden z fajniejszych jego scenariuszów. Wprowadzał taką nową postać, która mocno bruziła w działalność Authority i to było takie pół żartem, pół serio, ale, ale w fajnym, fajnym kierunku. Um, poprowadzone. Fabry chyba narysował... Tor Wikingowie które się ukazało w Polsce. Mm -hmm. nie, nie jest to mój ulubiony komiks ale, ale jest to jeden z przykładów tego jak fajnie e, rysuje Glenn Fabry bo moim zdaniem jest to nie tylko świetny twórca okładek ale też gdy bierze się za środek komiksów to e, bardzo fajnie mu to wychodzi No i jeszcze raz trzymamy kciuki za to żeby udało się um, zwalczyć chorobę. Jak mm. Natomiast teraz przeniesiemy się do tych można powiedzieć, bardziej przyjemnych tematów, czyli wieści z New York Comic Conu, które gdy nagrywamy jeszcze trwa, ale już parę fajnych rzeczy, które zwróciły naszą uwagę się pojawiły. Co, co byś powiedział w pierwszej kolejności z tych fajnych rzeczy? No, najważniejszą wiadomością z Comic Conu Nowojorskiego jest to, że Łukasz Kowalczuk jest jedną z i pojawia się w odcinku bardzo dobrze, <suszy> tak jest. E jest jedną z osób, które będą rysowały komiks o Guar. Guar, który jest wspaniałą grupą muzyczną i bardzo chciałbym pójść na ich koncert, mimo że jestem osobą niekoncertową, to, to jest coś, co wydaje mi się, że w połączeniu ze stylem Łukasza idealnie się sprawdzi. Zresztą jak sam Łukasz napisał na Facebooku to jest jego największe osiągnięcie w karierze w cudzysłowie w, w, w, kariera została napisana czy nie w tak zwanej karierze. W tak to ta, ta, ta zostało ujęte no ale naprawdę du, duża rzecz fajna rzecz trzymamy kciuki żeby wszystko fajnie poszło i być może nawet uda się ściągnąć parę sztuk tego komiksu do Polski więc wstępnie jesteśmy zainteresowani jak najbardziej. Natomiast z innych takich newsów, no to znowu chyba musimy powtórzyć to, co, się, co było przy San Diego, bo mamy, mamy ten sam problem. Czyli gdy zaglądamy na newsaramy, CBRy, Bleeding Kule i inne tego typu rzeczy, to mamy tylko Marvel DC, Marvel DC, Marvel DC i w sumie wyciągnąć coś, co nie jest z tych dwóch wydawnictw, czyli coś, co by nas interesowało, to jest... No to jest dokładnie, no, są perły w rzece główna, dokładnie tak jak plan wydawniczy Fabryki Słów. E, bardzo ciężko jest znaleźć coś, co by Cię interesowało, a większość to jest po prostu chłam, i rozwodzenie się nad tym, jak wyglądają tytani w serialu i e... Brian Bendis będzie pisał swój szósty i siódmy komiks dla DC, chociaż nie napisał jeszcze nic dobrego i, i tak bo dalej. Bendis był dobry, jak był gruby, to nie oszukujmy się. Ta, ta, okay. Taka jest prawda. Okej. Okay. No i faktycznie, no bo ta, tu się pojawia jakaś zapowiedź, nie wiem, nowego, nowego czegoś w DC, jakieś nowe serie w Marvelu i tak się przewija się, człowiek przez to przebija, próbuje. No i co? No, no ale i... nawet jak po hashtagach próbujesz się przebić przez y, Twittera albo Instagrama, to też ciężko jest coś znaleźć y, z New York Comic Conu. Szkoda, słabo. Ale. Znaczy słabo, to no, pokazuje też, gdzie, ta, gdzie ten przemysł zmierza, prawda? No właśnie. Stronę hmm. Comic Conu Dlatego takich, mówię jak słabo. mamy w Polsce. Dlatego z wyjątkiem w... Rumi. Dlatego tak? mówię, mówię słabo. Ale udało nam się parę rzeczy i tak wyciągnąć, o których chcielibyśmy chociaż w paru, w paru słowach wspomnieć. Jest jedna rzecz z DC, bo ten nowy zwiastun Aquamena, który trwa chyba z 5 minut. Mhm. Co powiesz o nim? Ja i tak pójdę na to do kina, bo jest z DC, jednak moje stare przyzwyczajenia mm, dużo, ma, dużo jednak trzymają, mhm. ale był spoko. Był taki, no ja, ja lubię Jasona Momoe też, mhm. dumę cyganów, jak znaczy się ja, nazywa jego Twitter. Więc... Ja, ja też lubię go jako osobę, niekoniecznie mnie przekonuje jako aktor, ale y, trailer? No, o... W Konanie był w sobą. Czym? W czym? Czekaj, w czym? A w grze o Tron to się nie nagadał, ale grał mhm. spoko, szkoda, że tam, no no Wiesz, ja, ja może po prostu podchodzę z jakąś olbrzymią rezerwą do aktorów, którzy debiutowali w Słonecznym Patrolu, ale no cóż, w każdym razie trailer um, faktycznie mi też się podobał, jest taki jak nie DC można powiedzieć. nie Dużo kolorów tak, co? Du Dużo kolorów i, i, i są żarciki i w ogóle taki trochę Marvel style, ale fajnie wygląda ta, ta pod, podwodna Atlantyda, fajnie wygląda czarna manta, bardzo mi się podoba. Tak, tak, I jak na kogoś, kto zazwyczaj miał dwa talerze głębokie połączone ze sobą na głowie, to Black Manta naprawdę nie wygląda infantylnie w mm. tym filmie. Nie wygląda źle faktycznie. No i generalnie chociaż momentami widać, że nad efektami specjalnymi można by było mocniej popracować, to nie wygląda to po prostu źle I Wstępnie jestem zainteresowany na pewno trzy razy mocniej niż Venomem o którym zresztą troszeczkę później powiemy najlepszą, no, rec... no, najlepszą recenzję w internecie sprzedamy wam ale co do New York Comic Conu dalsze rzeczy skoro jesteśmy przy teaserach trailerach no to chciałbym wspomnieć o krótkiej zapowiedzi boysów chłopaków czyli komiksu garta Enisa i um, Derika Robertsona wydawanego w Polsce przez Planetę Komiksów. No i nie widziałeś, widziałeś ten trailerek taki? Nie. No, on nie jest akurat szczególnie długi to jest taka bardziej reklama znaczy ten komiks prawda? Tak, tak zna, nie zna, no, zna, no, znam oczywiście. Tak i to jest, to jest taki, taki trailerek który jest zapowie, wystylizowany na reklamę korporacji e, VOTE tej, od, która zarządza tymi superherosami tamtego świata no i po prostu jest to taka, taka reklamówka, gdzie na samym końcu widzimy e, telewizor, na którym te, ta reklama była wyświetlana i pojawia się ekipa głównych bohaterów pokazująca faka do, do kamery i ty, na tym to się kończy ale e, stylistycznie wygląda to całkiem fajnie i jestem zainteresowany coraz mocniej tym jak ten serial wyjdzie ekipie, która, która go tworzy I bardzo fajne jest to, że Simon Peck Czyli aktor, który, na którym wzorowano Hughiego, z tego Hughiego, przepraszam, z tego, z tego komiksu, on się pojawi w serialu, ale nie w roli właśnie tego, tegoż bohatera, tylko jego ojca. I będzie to takie, takie zabawny, zabawne puszczenie oka do, do czytelników. Zresztą Simon Peck i Karl Urban się już tak trochę przekomarzają w filu komiksowych franczyzach, oni już zagrali, bo tro, trochę mają tego na, na koncie. No i generalnie jestem jak najbardziej zainteresowany, zobaczymy jak dalej maszyna promocyjna pójdzie. Natomiast jeśli jesteśmy już przy serialach, no to The Umbrella Academy, znamy datę premiery Pierwsze, pierwszego sezonu komiks, którego wciąż jeszcze nie przeczytałem. Ja mi go dzisiaj. Miałeś mi go pożyczyć. No. Właśnie, miałeś mi go pożyczyć. Zadebiutuje na Netflixie 15 stycznia przyszłego roku i przypuszczam, że będziesz oglądał. Tak. Dlaczego? O, bo chciałbym to zobaczyć. Akurat to, to wiem, że to się rzadko zdarza, ale... ale... No właśnie, ale nie. To jest, to jest właśnie warte podkreślenia. Andrzej chce coś zobaczyć serialowego i to jest naprawdę wow. Mam nadzieję, że Netflix się jakby trochę podciągnie, bo ich um, seriale z Marvela sobie odpuściłem na Netflixie już po tym, jak nie wytrzymałem drugiego sezonu Jessica Jones po połowie odcinka e, i e, podobno ten, A Iron Fist wyszedł, nie? No, chyba wyszedł. No i teraz Daredevil będzie wychodził, no, znaczy... ale to olałem i, i dlatego liczę, że to jakby będzie jakby nowa świeżość. Umbrella Academy jest bardzo... Wdzięcznym tematem. No i bardzo lubiłem ten komiks. Więc coś, co nie jest. Wydaje mi się, że nie da się tego sprowadzić do bycia smutnym i prania się po ryjach. Jak na przykład zrobili to z Iron Fistem. Jeszcze kiepsko się prali. To mam nadzieję, że uda się coś z tego wyciągnąć fajnego. I oby tak było, natomiast jeśli chodzi o te Netflixowe Marwele, to pojawiła się, za, się zapowiedź trzeciego sezonu Daredevil'a. I że Bullseye będzie złym. Tak, i, i wraca Kingpin. I no, mam, mam nadzieję, że nie zawiodę się i nie, nie porzucę tego po, po trzech odcinkach, bo to jest jeden z dwóch Marvelowskich seriali na Netflixie, które jeszcze mnie cokolwiek interesują. Drugim jest oczywiście Punisher. Natomiast resztę albo sobie odpuściłem w trakcie sezonu, albo dotrwałem jakimś cudem do końca pierwszego sezonu i, i no i tyle. No, no Iron Fista i Luka Cage'a nie dotrwałem nawet do końca pierwszego sezonu, a Jessica Jones odpuściłem po pierwszym sezonie, jakoś nie przekonało. Chociaż da David Tenant o, to był, to był wielki plus tej produkcji. Ale on jest wielkim plusem praktycznie każdej produkcji, w której no, się pojawia. To, to, to prawda. Jeśli chodzi jeszcze o DC, teraz mi się przypomniało. Nie wiem, czy to było związane z, z New York Comic Conem, ale całkiem mi się podobał zwiastun tej animacji z Harley Quinn. Aha, no, no faktycznie by był. Taki I który... pojawi się w 2019. Podoba mi się to, że ma przynajmniej w tym zwiastunie ten swój klasyczny strój z wersji animowanej. Z taki, z ten, ten, jest taki z dystansem ten trailer. Tak, bo... no, no, widać jakby też zapotrzebowanie na Deadpoola z DC, mm -hmm. ale mam nadzieję, że będzie, że będzie ok. Natomiast taka, taki kolejny news, który zwrócił naszą uwagę i nie jest aż tak wesoły jakbyśmy chcieli, to jest zapowiedź zakończenia BPPO. Z przez Mike'a Mignole, który ogłosił, że 15 zeszyt wydawanej serii The Devil You Know, obe, obecnie wydawanej serii, będzie jednocześnie ostatnim z cyklu. I no, strasznie dużo tego BPPO się ukazało przez, przez ostatnie e, lata. No mamy okazję się o tym przekonać, bo w, polskim, w Polsce wy, wydaje te takie ogromne, prze, ogromne wypasione tomy Egmont i jeszcze <śmiech> strasznie dużo tego, tego jest przed nami, z tego co mi wiadomo ale i tak szkoda, bo można powiedzieć, że taki bardzo ważny dla ciebie, zwłaszcza komiksowy okres się kończy. Przynajmniej o, o ile Mike Mignola za rok nie stwierdzi, że a w sumie wracam. Tak, tak, wszyscy, jak było, wszyscy, tak jak było z Hellboyem swego czasu. Tak, no i nie zdziwię się jak wróci z jakąś historią, natomiast wydaje mi się, że wszystko powinno mieć swój koniec. Wtedy, kiedy ma to dalej sens. Zanim stanie się, wiesz, takim tasiemcem przeciąganym po to, bo i tak ktoś to kupi i na pewno się pojawią jeszcze jakieś historie z Hellboyem czy z Abe'em i tak dalej ale może będą to jakieś one-shoty albo zbiory krótkich historii natomiast to, że główna część dochodzi do końca to i, i, i tak ile to trwało mm. no ale ten, można powiedzieć tak pół żartem, pół serio znowu, że ten, ten Dark Horse to ostatnio nie ma szczęścia, prawda? Tu, tu mu zabierają Konana, tu mu zabierają Gwiezdne Wojny, tu mu zabierają coś tam i teraz helboj się jeszcze skończy. No cóż, no, no, no, co, co sobie wymyślą jakąś fajną nową rzecz to inna y, znika z oferty i y, no, trochę, trochę szkoda można powiedzieć tego. Dark Horse Comics, ale przynajmniej na plus trzeba... Ale artbooki robią najlepsze. Tak, ale na plus też trzeba zaznaczyć to, że cały czas potrafią sobie zrobić jakąś nową serię, która jest bardzo fajna. Teraz jest to ten Czarny Młot. Mhm. I na przykład z takich licencyjnych rzeczy no stracili Gwiezdne Wojny, stracili Konana, ale na przykład mają Wiedźmina i mają do niego jakieś dalsze plany. Chyba Stranger Things teraz się tam pokazało komiksowe. Bardzo możliwe. No, a, a, a, bo Wiedźmin też jest przecież bardzo bardzo wart wspomnienia, prawda? Mhm. A, nie dość, że będziemy mieli e, serial za niedługo no to jeszcze nowy komiks się szykuje. Tak on już chyba niedługo jakoś wyjdzie. 19 grudnia tak 19 grudnia i bardzo ważne w, warte wspomnienia jest to, że to będzie całkowicie polski komiks, bo i scenarzystka i rysowniczka to będą Polki mhm. i tutaj w przeciwieństwie do tych poprzednich e, komiksów które były tworzone albo nie przez Polaków, albo częściowo przez Polaków, bo tą trzecią miniserię rysował Piotr Kowalski, natomiast wcześniejsze to, by, to były prace y, można powiedzieć Amerykanów albo, mm -hmm. albo tamtejszych. O. Natomiast tym razem będzie to właśnie... Y, Scenariusz Aleksandry Motyki i y, rysunki Mariany Strychowskiej. Tak, Marianna Strychowska to jest autorka tego, tej, kolor tej kolorowanki też wiedźmińskiej, A, która tak, się no. pojawiła. Natomiast scenarzystka to jest y, współtwórczyni fabuły bodajże y, tego drugiego dodatku do Wiedźmina 3 krew i wino bardzo możliwe Mo mogę mogę się oczywiście mylić ale na pewno na pewno jest to osoba która ściśle współpracowała z CD Projekt Red przy powstawaniu gry. Natomiast innych takich newsów, które tak chyba tylko telegraficznie powiemy, wydawnictwo Humanoids ogłosiło, że John Cassaday i Mark Wade będą teraz tam ważnymi szychami i jeszcze w dodatku będzie tworzyć własne uniwersum komiksowe, które oprócz tych twórców, o których wspomniałem przed chwilą, będą jeszcze tworzyli te, takie, tworzyły takie nazwiska jak Vanessa Del Rey, jak Jock, jak... Andrea Mutti, jak Darek Robertson, czy, czy inni, cała masa innych twórców, no i jest to całkiem. Ciekawy pomysł, zobaczymy co z tego wyjdzie, chociaż Zawsze jak jest joke to już można być zainteresowanym. Hmm. Chociaż jak John Cassidy ma odpowiadać za to wszystko, sprawować taką pieczę, to tr troszeczkę się boję, bo on mógłby sobie spokojnie nazwisko zmienić na nie wyrobię się w terminie i mam, mam nadzieję, że w przypadku Humanoids to się też nie, nie, nie przełoży na działalność tego wydawnictwa w jakiś sposób. Z innych takich newsów to chyba są, jeszcze warte wspomnienia, dwa nowe komiksy wojenne Garta Anisa dla wydawnictwa Aftershock. Komiks, będzie się nazywał, jeden będzie się nazywał Out of the Blue, natomiast drugi, drugi to horror zatytułowany Horde. I Garta Anis chyba się całkiem nieźle czuje w wydawnictwie Aftershock, więc mo może, może sprawdzę, chociaż nie jestem jeszcze do końca przekonany. Niektóre jego nowsze komiksy, wojenne. No nie przypadły mi do gustu. Na przykład ten The World of Tanks, który on robił, było kiepskie. Ale, ale Ennis, jak chce, to potrafi. Escara tam robił rysunki swoją drogą. O, właśnie. I to też ale też się też razem pracowali przy opowieściach wojennych, nie? Mhm, tak, Escara narysował jedną, jedną z nowelek bodajże z drugiego tomu. I będzie trzecia część komiksowego Fight Clubu. Nie czytałem nawet drugiej, ale, no. ale wiem, wiem, że, wiem, że w Polsce. Ale też Dark Horse swoją tak, drogą. I wiem, wiem, że w Polsce się ukazywał ten, ten komiks zeszytowo, a później w wydaniu zbiorczym, więc tak mm -hmm. wiesz, jak, jakby nie po polsku, ale. Um, ale się ukazywał. Tak, tak, i, i od, doszedł od początku do końca, no i tutaj będzie ten sam. Ten, ten sam zespół twórców, czyli Chuck Pal Palachniuk pisze, natomiast rysuje Cameron Stewart. Więc na pewno przynajmniej graficznie będzie spoko. Tak. No Cameron Stewart zawsze spoko i jest mega maczkiem. Więc. Mm -hmm. więc co, z Nowego Jorku chyba jeszcze tylko warto wspomnieć o rzeczach związanych z nagrodami Harvey'a, bo mamy ogłoszoną listę zwycięzców i tutaj jeśli chodzi o Book of the Year to wygrało Monst Monstressa, autorstwa Mar Mar Marjoli, Liu i Sany Takedy, więc pewnie wydawnictwo Nonstop Comics się cieszy. Komiksem e, cyfrowym roku jest Barrier, Briana Vona, Marcosa Martina i Munsa Vicente. E, najlepszą publikacją dla dzieci lub tzw. young adults jest uh, Prince and Dressmaker. Z First Second i T-Dragon Society. Tak. O właśnie i tutaj, tutaj na pewno się cieszysz bardzo. No, ty, bardzo się cieszę. Czy, czy ten komiks już do ciebie dotarł? Jeszcze nie. Jeszcze nie. No to czy, czekam, czekam. Natomiast jeśli chodzi o Best Adaptation, no to tutaj troszeczkę kręcimy nosem, bo Black Panther wygrał. Mm -hmm. W rywalizacji z na, na przykład Atomic Blonde, z na przykład Lego Batmanem, czy z Loganem, no to tak moim zdaniem. Trosz... No, akurat Logan byłby tutaj moim faworytem chyba. Mhm. Mm je, Były jeszcze nominowane end of y, w Star, Star, Star Inc. World, y, Tylko nie widziałem go jeszcze, więc się nie wypowiem na temat adaptacji. Tak, na temat serialu nie będziemy się wypowiadać, ale na, na temat ten, komiksiku jak najbardziej. Na pewno ten temat jeszcze dzisiaj wróci. Best Manga. Tutaj trochę nie wiem, czy powinienem czytać na wizji ten tytuł, ale My Lesbian Experience with Lonly, Loneliness autorstwa nagata z Kabi i tutaj jak zwykle nie wiem czy jest to pan czy pani, więc nie będę My lesbian experience chyba sugeruje kobieta no stone napisał i narysował facet, a też jest o, o związku lesbijek więc to jeszcze nic nie oznacza przynajmniej no, zresztą pewnie zaraz sprawdzisz Natomiast. Best... Autorka. Autorka, okej. Okay. Natomiast. Best, Euro, best European Book. Zwycięstwo California Dreaming. Cass Elliot Before the Mamas and Papas. Bardzo fajny tytuł. Autorstwa Penelope. I bardzo trudne nazwisko tutaj mamy, więc przeczytam to jako Bagieł, bo tak się pisze. I amerykańską edycją tego komiksu zajęło się First Second. Więc tutaj tak wyglądają nagrody. Harvey'a rozdane w Nowym Jorku. Zaskoczenie może i są, zwłaszcza w tej kategorii filmowo-serialowej. Przynajmniej jak dla mnie jest to pewne zaskoczenie, ale być może większość osób uważa zupełnie co innego. Mhm. Przejdźmy do Polski, bo tutaj też się dzieje ostatnio sporo. Złote kurczaki wracają do Wrocławia. I wracają do Wrocławia i będą już na początku przyszłego roku. No kolejna edycja. I tutaj mamy datę. Bo... 16 lutego. O, właśnie, bo ja mi tutaj wygasł Facebook, więc nie mogłem, nie mogłem tego sprawdzić. 16 lutego przyszłego roku, tuż po Walentynkach, więc wiecie, gdzie brać swoje lepsze połowy w razie czego na jakiś wyjazd walentynkowy. Do Wrocławia, do Wrocławia przy okazji bardzo fajne rzeczy tam na pewno nabędziecie, gdyż posłuchacie. Złot... posłuchacie, gdyż Złote Kurczaki jest to bardzo fajne wydarzenie ja osobiście troszeczkę żałuję, że się to rozbiło ze Szlamfestem, bo ten taki duet tegoroczny bardzo, bardzo mi się podobał no, ale no cóż trzeba będzie po prostu pojechać i tu i tam, jeśli się jeśli sił starczy prawda? Na I, złote... pieniądza. i pieniądza na Złote Kurczaki na pewno będziemy chcieli się dostać zobaczymy czy nam nie wiem nie wybuchnie rura w piwnicy albo czy znowu jakieś choróbsko się nie ale jeżeli. albo czy migacz się nie zatnie albo czy migacz e, To, to wiesz, do Krakowa się dojechało z zaciętym migaczem dojechałeś do Silesji od no Silesji jechaliśmy obądź, moim obądź. <laughs> złote kurczaki 6 16 luty przyszłego roku od godziny 11 i postaramy się być bardzo byśmy chcieli być oby, obyśmy tam byli już czekamy, już czekamy na, listę, na listę premier, bo z pewnością będzie, będzie dużo i będzie fajnie. Mm, ponieważ... Na pewno będzie dużo rzeczy, które można dostać tylko tam. Jak co roku. No cóż, Śląskie Targi Książki to już z kolei jest ten nadchodzący tydzień tutaj wspominam o tej imprezie która będzie od 12 do 14 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach z tego powodu, że pojawi się wydawnictwo Mucha Comics pojawi się tam wydawnictwo Nonstop Comics będzie obecny Team -Off, będzie obecny sklep komiksowy .pl. jak co roku zresztą nie będzie, nie będzie Atom Comics, który pamiętam dwa lata temu się tam pojawił, ale na przykład Mucha jest chyba po raz pierwszy albo przynajmniej po raz pierwszy od kiedy się interesuje to tą imprezą więc jeżeli jesteście z Katowic i okolic najbliższych to zdecydowanie warto się wybrać. I pamiętajcie że parking przy Nosprze jest zamknięty gdybyście próbowali tam wjechać. autem. Tak tak to jest, to jest akurat problem ale mm, myślę że Katowice są na tyle fajnie skomunikowane z innymi miastami, a centrum kongresowe jest na tyle blisko od dworca, że można spokojnie tego dnia auto zostawić w domu, mm -hmm. pod domem w garażu, czy gdzieś tam, gdzie trzymacie auta. Więc... No, I też warto pamiętać, że będzie wydawnictwo Mandioka. Mandioka też będzie, U, to nie, nie zauważyłem. A, Więc... I mieli post, że będą razem w, z Hanami i Timofem. O, to super. No to A on... na stoisku będzie Marceli Szpak, który wspaniale przetłumaczył wiele komiksów ostatnio. Tak, tak. Znaczy, ogólnie przetłumaczył bardzo dużo komiksów, ale Psyk. ostatnie były dużym wyzwaniem, jak hip-hop antologia i Nienawidzę, nienawidzę baśniowa, oj tak. No i yy, ten Hawkeye z Marvel Now, który A, tak, tam, tak, tam tak. też bardzo fajnie mu um, się udało przełożyć te wszystkie ziomy, które się tam pojawiają, więc no super, to dowiesz, nawet tego, nawet tego nie wiedziałem o, o, o jego obecności i mandioki, mandioki czy ale to jest kolejny powód, żeby się tam pojawić. Fajnie, że z zaczyna ta strefa komiksowa w, na śląskich targach książki jakoś wyglądać. Mhm, tak. No stop zez... komiks na pewno będzie, bo no. Tak, no. tak. Nie wiem, pamiętam, że w zeszłym roku, jak tam byłem, to była, był tylko Teamow i był tylko non stop komiks. Sklep komiksowy, dobra, chyba też był, ale tak ta oprócz tego, to no, no nie było tam za dużo komiksowych rzeczy, więc można powiedzieć, że w tym roku jest już kroczek do przodu. Zobaczymy, oby, oby to się jak najbardziej rozwijało. Może kiedyś się rozwinie do tego stopnia, że też będzie miało. Mm. Z komiksową swoją, imprezę towarzyszącą. Sw swoją strefę, albo, albo tak jak w Krakowie, bo Krakowski Festiwal Książki, czy jak on się tam nazywa, też, też niedługo się pojawi. Tam zawsze jest jakaś strefa komiksowa, więc też byłoby salon komiksu, tak to się chyba nazywa. Tak, tylko bardzo często pojawiają się opinie, że on jest taką. Hmm prostu jedną alejką dupą. jedną alejką gdzie są, gdzie są wydawcy komiksowi i są i, na uboczu tak jest że... znak tu nie wchodzić te, tak też też to słyszałem no ale to, z drugiej strony no przynajmniej są prawda tak ale wiesz to no dobra Wiesz, zawsze możemy powiedzieć, że komiksowa Warszawa jest taką dupą od, od tego, tych targów książki warszawskich. Ale no nie powiedziałbym, dlatego że ty, ty tam nie byłeś. No nie, ale słyszałem sysza, <grym> o odsłonie tegorocznej, A, tak, że stra no, tak. strasznie ciężko było się tam do, odnaleźć. W, w tym roku też mnie nie było, ale no... Hm. Pamiętam, że nie byłem na jednej komiksowej w Warszawie. Ale i... to jeszcze nie, nie towarzyszyła chyba targom, nie? Znaczy by, było w Pałacu Kultury? Mhm. Nie, jeszcze nie na Stadionie wtedy, Narodowym. Był? Tak, tak. To, mhm. było, to było wtedy. No i to było tak, że wiesz, trzeba było się przebić przez całe targi książki, wejść w ta, na takie piętro, które było bardzo kiepsko oznaczone i na tym piętrze była taka jedna mała sala, gdzie, gdzie byli ci wystawcy, wydawcy komiksowi. Więc to też nie, nie podobało mi się to jakoś szczególnie mocno. No ale no, no cóż... Z jednej strony możemy kręcić na to nosem, z drugiej strony ten komiks jest obecny na, na tych festiwalach, a to jeszcze parę lat temu było takie nie do końca oczywiste. Mhm. Więc tutaj zdania są podzielone, ale nie, nie drążmy tego tematu. Jeszcze taką ostatnią rzeczą komiksową, którą chcielibyśmy wspomnieć, to jest... Znaczy, no, nie, nie, nie ostatnią komiksową, bo jeszcze tak, tak, trochę z, odcinka przed nami. Tak, tak, z tych newsowych rzeczy. 8 września, czyli no już trochę temu, pojawił się, pojawiła się informacja na stronie hmm, Jana Hardego. Nie jest to komiks, którym jesteśmy jakoś szczególnie mocno zainteresowani, ale to też jest komiks, który przyciąga du, dużą ilość no od, od, odbiorców, jak najbardziej, więc też warto o tym wspomnieć. Pojawiła się informacja, że... Hmm, Numer czwarty konstruktu jest ostatnim komiksem z tej serii. Seria Ognik zostaje zawieszona. Rota zostaje zawieszona. Natomiast jedyną rzeczą, którą Jakub Kius ma zamiar teraz kontynuować, jest właśnie tenże Jan Hardy. Tak, tak, Jan Hardy. Natomiast postacie z innych komiksów będą się pojawiały w, tym, w, tym, w tejże serii jakoś gościnnie zwłaszcza Ognik jest planowany jako kontynuum backupowa prawdopodobnie kontynuacja w, w Janie Hardym więc tutaj się można powiedzieć dużo dzieje w tym komiksowym uniwersum czy, czy są to dobre informacje czy są to złe informacje no podejrzewam, że odbiorcy tych komiksów nie są szczególnie za, za, zadowoleni no ale z drugiej strony można powiedzieć, że Kiyut strasznie dużo na siebie przyjął jeśli chodzi o tworzenie Bardzo dużo. tworzenia aż czterech serii komiksowych no to jest, jest naprawdę duże wyzwanie, więc może lepiej robić jedną, a porządnie konkretnie niż, niż cztery, tak jakoś nie najlepiej, ale tak jak wspomniałem, no nie jesteśmy odbiorcami tych serii więc nie wiemy jak one się tam prezentują ale zawsze warto wspomnieć o takich inicjatywach, zwłaszcza, że komiksy z materia komiks można kupować za co łaska z tego co, co mi wiadomo, więc to jest chyba taki jedyny, jedyny komiksowy zakątek w Polsce, gdzie można no, po prostu nabyć komiks na, na zasadzie płacenia ile uznasz, a, a, nie, a nie jakiejś ceny okładkowej. W Underhawks też tak masz, tylko że to jest Komiks internetowy. Tak, tak. Tutaj chodzi o, e, no tak, o, o papierowe no, rzeczy. E, wróćmy na ja moment. Tylko jedną rzecz tak, tak. mogę powiedzieć odnośnie ja. komiksów, bo. Pozwalam. Dziękuję serdecznie. E, ponieważ jest październik, i jeśli chodzi o inicjatywy komiksowe, to e, byłby ekstremalny przypał, jakbyśmy nie wspomnieli i nie zachęcili Was do śledzenia Inktobera. A, no tak. I z, zwłaszcza, że no myślę, że po całym październiku zrobimy jakieś podsumowanie tego, co udało nam się znaleźć, bo jest tego strasznie dużo mhm. i nie wszystko na chwilę obecną, nie do wszystkiego zdążyliśmy dotrzeć. Ja od siebie bardzo Wam polecam zobaczenie tego, co e, przygotowuje oczywiście Piotr Nowacki zawsze, bo, bo robi wspaniałe rzeczy. E, Jestem zachwycony tym mm, ciągiem z Inktobera, który y, robi Tomasz Kaczkowski. Nie wiem czy widziałeś y, rzeczy, które robi? Mm, nie, jeszcze nie. Bo te, te tematy, które są nadane, on do nich ma przypisane jeszcze klasyczne polskie bajki mhm. i z tego robi. I y, 4 październik y, Spell, który był tematem i do tego był y, zaczarowany ołówek. Y, Przepiękne. Brzozo też robi e, cudowny, cudowny inktober poświęcony alchemii hmm. i tam z bardzo długimi opisami kto kim był, jak się zasłużył dla alchemii i tak dalej, także tak, koniecznie się Do tego trzeba będzie wrócić. Myślę, że... E, po październiku, jak przejrzymy wszystko. Tak, tak. Właśnie ja, ja na przykład, jeśli chodzi o Inktober, to śledzę na bieżąco, no oczywiście wiadomo, Łukasz Kowalczuk, ale też bardzo no, mi No Grzegorz Pawlak też. Tak, Grzegorz z, z Pawlak, co, co ale bardzo, bardzo mi się podoba mm. to, co robi pan Kulka, mm -hmm. e, mianowicie do każdego tematu rysuje jakiegoś takiego komiksowego Wilena i tylko, tylko, że nie robi te 31 prac osobnych, tylko to będzie jedna wielka praca, że gdzieś tam zawsze jest dorysowywana. A, w ten, taka ten, sposób, ta, taka, taki ta, kolor. Ta, tak. Dokładnie i na razie bardzo fajnie to, to wygląda, oczywiście jak całość będzie gotowa, to dopiero będzie można o, określić, czy wyszło naprawdę super, ale trzymam kciuki. Mm. Tak samo jeszcze Ania Krztoń szukuje kolejny komiks Inktoberowy. A na Instagramie, nie wiem czy na Facebooku, na Instagramie na pewno możecie śledzić te, które robi Barbara Okrasa, którą możecie znać z Warchraków i też przed cudowne rysunki to są. Więc tak, na pewno wrócimy za dwa odcinki. Najprawdopodobniej wrócimy do tego mhm. tematu. Natomiast... Albo zrobimy odcinek specjalny, chociaż nie powinienem mówić takich rzeczy, bo pewnie go nie zrobimy i będzie znowu szpał. Dokładnie. Dlatego przejdźmy do kolejnego tematu, jest to, dlaczego olaliśmy Venoma. Najszybsza, najszybsza recenzja w internecie. Brak oceny, bo nie poszliśmy. Dlaczego tak. nie poszliśmy? A, bo ja musiałem posprzątać. Oj. oj. <śmiech> Biedaczku. Znaczy, wiesz, wróciłem z wakacji, uświadomiłem sobie parę rzeczy. Jak na przykład to, że nie ma nic tak dobrego jak polski chleb. O, jejku, polski chleb to jest to jest Kozak. Najlepsza rzecz. Um. No i tak, i to, to były rzeczy ważniejsze <śmiech> żeby kupić i zjeść dużo chleba. Gluten Morgan. Okej, okay, rozumiem. Natomiast... Ale pójdę, bo jeszcze mam kartę Unlimited, to przynajmniej za niego nie zapłacę, więc. Będzie. Więc nie. tylko zmarnuję czas najwyżej. Okej, okay, no a ja właśnie zdecydowałem się ani w piątek, ani w sobotę nie wybrać do kina, gdyż po prostu po trailerach i wszystkich możliwych zapowiedziach, które się pojawiały, no stwierdziłem, że szkoda mi pieniążków. No nie ma się co dziwić. Po pierwsze Wolę kupić chleb. Dokładnie, dużo chleba. Polski chleb. E... Na trailerach wyglądało już, że będzie słabo, a dodatkowo za film odpowiada Sony, co Sony i superbohaterowie jest... Eee, no niezbyt, niezbyt. Nie, wciąż... no, mamy licencję na Spidermana, nie umiemy zrobić filmu. Uff. Wciąż lepiej niż Fox, ale wciąż, wciąż ale... niedoskonale. Znaczy wiesz, no, Fox zrobił Logana. Tak, ale zrobił też wszystkie możliwe fantastyczne czwórki. To prawda, ale zrobił też, czekaj, um, pierwszą klasę. I zrobił Wolverine Genesa. Zaczyna mi brakować argumentów. No, a ja jeszcze parę mam właśnie. No więc tak, no więc. A nie widziałeś ostatniego Predatora? E, nie, też się bałem po prostu. Ja był... polecam. Tak? W łodzi, jak przyjechaliśmy w piątek, poszliśmy z Bartkiem do kina i ekstremalnie dobrze się bawiłem. To takie wiesz, infantylne rzeczy jak, e, uwaga spoiler, ale to nikogo nie powinno dziwić, e, jak wystrzeliwuje jeden pazur, mm -hmm. e, predator i trafia w gościa go po prostu rozczłonkowuje, tak na kawałki się rozpada, jest mnóstwo flaków i są tak głupie e, gry słowne albo wiesz takie one-linery świetnie się bawią. Myślę, że mógłby ci się spodobać. Aha, czyli film tak zbliżasz dobry? Tak byś to powiedział. Nie, film taki jak Pierwszy Predator, głupi. Aha. Ale jest dużo rozwałki i dużo akcji i dużo mięśni i dużo niecenzuralnych słów i wszyscy się biją i wiesz to nie jest taki i... Tak głupi film jak na przykład było Predators, mhm. e, które było najgłupsze na świecie i to mógłbym wyliczać po prostu na tony. Łącznie z tym, że Lawrence Fishburne wysłali go na planetę i mówi, że jest tutaj 12 sezonów i patrząc na to, że ten jeden sezon, przez który pianista tam był, trwał dwa dni, to Lawrence Fishburne przez 14 dni zdążył być gruby i oszaleć, e, plus jakieś pojedynki samurajów na polanach i... E. To był tragiczny film, a ten jest po prostu czystym akcyjniakiem. Okay. Chodzi o to, żeby było dużo juchy. Ja jeśli chodzi o Predatora, to chciałbym polecić parodię, która się pojawiła na kanale How It Should Have Ended. Ta z dubbingiem, z doklejanymi jest ust, z ust, ustami <śmiech> i ba bardzo, bardzo fajną parodią. Y y austriackiego akcentu Arnolda Schweizer i po prostu cudowna rzecz. Dlatego a, nie byliśmy na Wenom. Tak, dlatego właśnie nie byliśmy na Wenom. Ale tak jeszcze a propos Predatora, to też jest lekko komiksowy temat. Jak najbardziej. Ja, ja na preda tego Predatora kinowego nie poszedłem, ale zrobiłem sobie powtórkę wszystkich poprzednich filmów. z, z tą po dwóch? Y no Podobno pięciu. No i wiesz, to był, to był jeden z najtrudniejszych dni w moim życiu. Nie wiem czemu sobie to zrobiłem, ale jedynka, dwójka wciąż jest fajna. Ja pamiętam jak z kumplami kiedyś oglądaliśmy Alien vs Predator 2 mhm. na przyspieszeniu razy 64. I dalej było głupie, więc... <śmiech> to wiele świadczy. O, tak, ale, o właściwie, filmie. ale właściwie po obejrzeniu tego ja go widziałem wcześniej normalnie, a później na tym przyspieszeniu razy 64 i w sumie wyniosłem tyle samo. To... Wciąż straciłeś czas. Te, no, wciąż straciłem czas. Dobrze, przejdźmy do komiksów, bo trochę ich tu dzisiaj mamy. Trzeba, dobra, dobra. Tr trzeba troszeczkę nadrobić zaległości. Przejdźmy do rzeczy, którą już w poprzednim odcinku mocno zaznaczyłeś swoją rozmową z przedstawicielem wydawnictwa. Teraz możemy powiedzieć coś o samym komiksiku i są to. Waleczni. waleczni. Wciąż nie jestem do końca przekonany, jeśli chodzi o tytuł, ale z drugiej strony, jak już, tak się, naprawdę, jak, już się, jak już trzeba było, to. Jak też wiesz, wydawca to tak sugerował. Wydaje mi się, że przy obecności na targach i tak dalej, gdyby był angielski tytuł, mogłoby wyglądać jak angielskie wydanie, bo tu mm -hmm. nie ma, że, że, albo już lepiej, że są waleczni, niż waliant Walianci. Okej, okay, ale y, sam komiks no tutaj przeczytałem, to była chyba jedna z pierwszych rzeczy, które przeczytałem po, po tym jak przywiozłeś mi karton komiksów z Łodzi, dziękuję Ci ponownie y, i Waleczni y, powiem tak, że no przede wszystkim jak dla mnie widać y, zamierzenia wydawnictwa i, i cel, jakich chcieli, chcieli osiągnąć przy publikacji tego komiksu, bo tutaj przede wszystkim jest to Okej, okay, to była w Stanach wydawana, miniseria była wydawana w jakimś takim lepsiejszym formacie, prawda? Jakoś tak bardziej ja, EO. Bardziej no. e znaczy, wariant bardzo kombinuje z tymi swoim mm. sposobem wydawania mm. Nie wiem, czy widziałeś szklane warianty, które się ostatnio pojawiły. Widziałem. No właśnie. Apro... Chyba metalowe kiedyś. A propos, się? jest Facebookowy fanpage który się nazywa tej Valiant mm -hmm. i bardzo polecamy bo widać zajawkę bardzo pozytywną u osoby która to Ten prowadzi. Nawet w Łodzi miałem okazję poznać y, osobę prowadzącą właśnie na stoisku Kabumu no. więc też pozdrawiam. Cóż za przypadek. <grym> Natomiast wracając do Walecznych no miniseria powstała przede wszystkim po to żeby ułatwić wejście do uniwersum nowym osobom. Chociaż Valiant moim zdaniem i tak jest chyba najbardziej Przystępnym uniwersum produkcji. Nie, nie ma tych um, odleżyn z 80 lat, które mają inni superbohaterowie. Znaczy, nie, ale znaczy, tak, tak, tutaj się zgadzam z Tobą, ale też chodzi mi o to, że um, wszystkie jedynki, które Valiant um, wydaje i po które sięgnąłem są komiksami od których faktycznie można zacząć nieważne mm -hmm. czy jest to piąta czy pierwsza czy, czy, czy, czy trzecia na seria z bloodshotem bo ten to już miał tych, tych serii w waliancie trochę po każdą z nich sięgając po jedynkę można się tylko na podstawie tego zeszytu spokojnie odnaleźć w historii i DC czy Marvel no nie może tego powiedzieć, bo strasznie dużo jedynek to jest na przykład From the Page of Batman i mm -hmm. musisz kumać pięć poprzednich historii, żeby wiedzieć o co w zasadzie chodzi w tym tytule, czy From the Page of, nie wiem, Dark Knight's Metal i masz jak, jakiegoś porąbanego Batmana, który się śmieje, czy coś w ten deseń i wiesz, no jest dużo jedynek w Marvelu czy DC, które po prostu wynikają z innych rzeczy i dobrze by było, gdybyś się znał, bo jak ich nie będziesz znał, to trochę dupa, nie? No, natomiast w wariancie tego totalnie nie zauważyłem, czy, czy tak jak wspomniałem, czy się sięgnie po pierwszą, czy po piątą serię z bloodshotem, można po prostu zacząć od tej jedynki i, i tym bardziej właśnie szanuję, że pomimo tego, iż wydawnictwo to jest strasznie przyjemne dla nowego czytelnika, to i tak pojawia się taka inicjatywa właśnie jak Waliant, która jeszcze mocniej przybliża strukturę tego uniwersum. Bo który... to jest trochę takie kompendium, prawda? Mhm, takie, tak. e, takie wprowadzenie jak powiedzmy w grach RPG czy w grach bitewnych miałeś chociażby w Warhammerze kodeksu, które ci przybliżały jak, co, jak coś działało. Tu masz takie podstawy, żebyś wiedział kto mniej więcej tam jest i kto jest dobry, kto jest zły. Mhm. Na wprowadzenie wspaniała seria, a jeszcze jakby nawiązuje do, znaczy daje podstawy do wiedzenia do jejku, co jak po polsku to powiedziałem Chrysta. Oj tam, oj tam, prawie po e, polsku. Następ, następny komiks od Kabumu z Walianta to jest Blatrze odrodzenie, a w walecznych jest geneza tego, jak tam ten komiks się zaczyna, więc mhm. też super. Ale i tak zobaczycie, że jak to odrodzenie się ukaże, to ten pierwszy zeszyt będzie cholernie przystępny i tak, bo, mhm. bo, bo to pamiętam, to była jedna z tych jedynek, które, po które sięgnąłem swego czasu. Sama historia w Walecznych, tutaj nie będziemy jakoś szczególnie dużo spoilerować, to w końcu są tylko cztery zeszyciki, ale generalnie nie jest jakaś szczególnie ambitna. Cona materiałów dodatkowo. Tak, tak, do tego też zaraz, zaraz wrócimy. To nie jest jakaś ambitna historia, która chce przedstawić, jakąś niesamowicie skomplikowaną, wciągającą historię. To jest bardzo prosta historyjka, ale taka miała być. W wiesz, jak odbieram tą historię? Trochę jak drużynę A, że po prostu dobrze się to ogląda i nie jest jak na przykład Civil War, że myślisz sobie, Boże, co to za szajs. E, tylko przeczytałeś, pobili się, tu się coś stało, tu był jakiś potwór, tu poznałeś bo naprawdę dużo postaci się poznaje czytaj, czy, czytając ten komiks, zwłaszcza jak jesteś świeży w uniwersum, bo się praktycznie, nie, nie wiem czy ktoś tu się nie przewija, nie wiem czy Shadow się przewijał, on chyba wtedy nie żył zresztą. No to, ale, ale faktem jest, że strasznie dużo postaci jest nawet Quantum and Woody, gdzieś tam się w tle na jednym kadrze pojawiają, jest, jest koza, więc ma, mamy podstawy. Ja, no tak, to, to, to jest najważniejsza najważniejsze. Tak, ma, mamy jakieś podstawy, jeżeli sięgnęliśmy po ten jeden jedyny komiks z wariantu, który się ukazał po Polsce w, w, Polsce, w Polsce wcześniej. I ja też jakoś ten, ten, ten troszeczkę nie po polsku mówię. No ale w przypadku wydawnictwa kabum, czy właśnie kabum się czyta, czy KBUM. Do, nie wiem, ale nie zostałem poprawiony Dowiedziałeś się, dowiedział więc... się w Łodzi. Okay. Fajne jest to w, w tym komiksie, że właśnie jest to taki. Jest to historia, która nie obraża czytelnika, nie, nie, nie, nie próbuje mów, mówić, że jest głupszy niż, niż ustawa przewiduje. Jeff Lemire tutaj napisał sprawną, fajną historię, która ma początek, środek, koniec trzyma się kupy. Fajnie przedstawia to uniwersum. I też tutaj jeśli chodzi o rzecz wydawniczą, właśnie, jako rzecz. Jako pozycja, która ma czytelnikowi w Polsce naprawdę przedstawić to, to wydawnictwo w sensie waliat. No to to jest idealna, idealna rzecz, bo rozpoczęcie, na przykład, gdyby Kabum pominęło walecznych i zaczęło na przykład właśnie od Bloodshot'a czy od y, EXO Manuara, no to też można, by siadło, też ale by siadło, tutaj masz prowadzenie. Ale, ale, tak, ale to ten komiks daje też olbrzymi potencjał na to, że e, jeśli Bloodshot jeśli EXO Manuar się przyjmą, to też się pojawią kolejne serie. Zresztą, chyba nawet w wywiadzie, e, który był w poprzednim odcinku, padły takie słowa, że jeśli e, te kolejne serie siądą, to może pojawić. Się coś kolejnego. Mhm. Bardzo trzymam kciuki za tą luźną zapowiedź w w wydania klasyki walianta, bo e, niektóre rzeczy z klasyki walianta są bardzo fajne, e, więc, więc tutaj trzymam kciuki. No, ale przede wszystkim zachęcamy do sięgnięcia powalecznych, bo jest to historia, która. Nie odkryje Ameryki, ale odkryje Uniwersum Walianta przed Wami. Jest, jest to... Tak, który, który jest bardzo fajny. Tak, i jest coś, to bardzo co... fajny świat i, i mm -hmm. zdecydowanie polecamy, zdecydowanie osobom zmęczonym Marvelem i DC i wielkimi eventami i tajnymi tak, wojnami. To i. To jest to, co lubicie? Tylko na świeżo. Tak, Dark Knights Metal, jak to po polsku będzie się nazywało? Mroczne noce Metal? Wszelkie prawa zastrzeżone w razie czego? nazwij tak zespół, bo to jest bardzo duży potencjał. Metalowe mroczne noce? Nie wiem. No, że... To brzmi jak klub bardzo skórzany. Mm. Tak, natomiast e, patrząc nawet na te ilustracje, które się tu e, pojawiają w miejscach, gdzie jest jakby wiele bohaterów, mm. to i tak dużo osób możesz, możesz wypatrzeć, bo no, jest Ninjak, jest Archer, Armstrong, LifeWire, Exo Manuar jest oczywiście Death Defying, Dr. Nie Tak. E... To by było fajnie, gdyby wydali po polsku. Oj. E jest Pojawia się fate, pojawia się nawet punk mambo. E... Fate też bym chciał po polsku. No ja strasznie dużo z walianta bym chciał po polsku. A patrz, a Quantum Edward jego akurat nie chciał. No, ale o, jakby wa Waleczni jako waliant też wyznaczali pewien kawałek mhm. e, w uniwersum Walianta. I no, warto się tym za zainteresować. Yy. Zwłaszcza, że Blatch odrodzenie Odrodzenia następnym później Exo Manowar. A to już będą dłuższe serie. To już będą dłuższe Chociaż to są też te, Exo Manuar to jest nie ten od początku warianta. Tak, tylko ta, ta druga seria, ostatnia. ale już ta druga seria też już ma chyba z 20 numerów. więc Coś takiego. No. Więc ten, jeśli chodzi o jakość wydania, no to standardowo. Nie, jest mi, Ameryka mi, mi... w polskim wydaniu, czyli tak, tak jak tak, powinno być. Cena okładkowa 42 zł, Tak. więc jak najbardziej atrakcyjna cena, zwłaszcza, że to jest nowy wydawca, więc mhm. mógłbym... Mógł, mógł dać spokojnie wyższą cenę. Zwłaszcza, że jest też dość grube, a dodatki tak. są naprawdę tak. fajne. Bardzo mi się podoba, zresztą Valiant zawsze pakuje mnóstwo dodatków do swoich tomów, też częściowo przez to, że upychał tam cztery zeszyty zamiast sześciu, a obecnie trzy zamiast sześciu. Tak, to jest dla mnie kosmos, bo też przeglądałem zapowiedzi Valianta na grudzień i jest tam autentycznie wydanie zbiorcze, bodajże właśnie są Manuara, które się składa z trzech zeszytów, a tak. i tak ma z jakiegoś powodu 112 stron. Więc wygląda na to z prostej matematyki, że jest 50 stron dodatków. No na pewno sporo. Ale bardzo mi się podoba, jak są właśnie z komentarzami twórców. I bardzo mi się podoba podział, że jest najpierw kolumna z układem, z rysunkiem, z tuszem i później z kolorami. Mm, to na, to bardzo to fajnie to można super. ten cały proces zauważyć, bo czasem masz sam, same szkice albo sam tusz, a tutaj jednak jest wszystko. No no a Jeff przy... Lemire się no, popisał jak przy... zawsze. My możemy się przyzwyczajać bo właśnie w kolejnych komiksach z Walianta, które Kabum wydał też tych dodatków będzie sporo mhm. no i ja też oczywiście mam nadzieję na pozycje trochę niezwiązane z uniwersum bardzo mam nadzieję na Britannię o Peter Milligan tak, wspaniała historia Zwłaszcza, na, na, no właściwie, zwłaszcza każda. <śmiech> <śmiech> Ta, która obecnie wychodzi Zagubione Orły Rzymu, super. Oby więcej tego Walianta. Tak, więc my wam Walecznych bardzo polecamy. I ogólnie ofertą tego wydawnictwa można się już wstępnie zainteresować. Wszystkie zapowiedzi są bardzo fajne. Underwater Welder będzie i no i Dracula oczywiście. Tak, no tutaj na Drakule zdecydowanie czekamy. Walecznych polecamy i przechodzimy do kolejnego tytułu. I jest to pewna rzecz, której serialowe nie oglądałeś, ale przynajmniej przeczytałeś. Przeczytałem. To jest koniec z X-anego świata. Charlesa Forsmana, wydane przez Non Stop Comics w takim bardzo fajnym, kompaktowym hmm. wydaniu. Więc ja, jako, że ja tego komiksu nie czytałem i zaraz odnam ci głos, to wpierniczę swoje dwa słowa, tylko tutaj właśnie jeśli chodzi o tą jakość wydania, bo jak ten tytuł, tytuł widziałem pierwszy raz na oczy, to mówię kurczę, nie spodziewałem się takiej jakości wydania, ale nie wiem czy, czy zwróciłeś uwagę, wszystkie rzeczy, które we wrześniu się ukazały e, od Non Stop Comics, oprócz tych standardów, czyli James Bond i rzeczy z Image'u, e, bardzo fajnie wydane zostały, bo mm -hmm, i Dozorca, bardzo. i Mort Cinder. A i Mort właśnie... Cinder to jest kosmos, jak chodzi o wydanie. Tak, no ale już e, mniejsza o to. Przejdźmy do... Oddaję Ci głos. O. E, koniec mm -hmm, mm -hmm, świata. Jest komiksem Charlesa Forsmana i on się ukazywał jako panelówki. Właśnie, panelówki, co ja mówię? Seria ośmioplanszówek publikowanych przez Oily Comics przez to były dwa lata. 2011 do 2013. I jest bardzo. Jest to komiks czarno-biały, dość prosto narysowany z małą ilością szczegółów, wydaje mi się, w... Ocz, nie, no, przesadzam. Tam, gdzie jest szczegółowy, powi... tam, gdzie powinien być szczegółowy, jest szczegółowy. Tłumaczony przez Marcelego Szpaka, więc i tak jest, przynajmniej tłumaczenie jest dobre. <laughs> Ale sam komiks mi się podobał. Jest, jest parę rzeczy, które są zaskakujące, bo mm, śledzimy bohatera, który jest takim wyrzutkiem, nikt go nie rozumie. A... Też jest jedna rzecz, z którą chyba mam problem w czytaniu jakichkolwiek historii. Ciężko mi się, znaczy ciężko. Średnio lubię czytać komiksów, których się w ogóle nie utożsamiam z bohaterem. I e, tutaj śledziłem, bo było to ciekawe, natomiast nie wiązałem ża żadnych żadnej empatii czy czegoś. Jeśli coś złego się działo głównemu bohaterowi, niespecjalnie się tym przejmowałem. Jak już się zaczyna tam od torturowania zwierząt i tak dalej, to było... A, no, No, jednak jak nie znajdziesz jakiegoś porozumienia z bohaterem, to trochę wydaje mi się, że trudniej jest się wczuć w te emocje, które są przedstawiane. No ale też historia, jakby się ktoś w to wczuł, to powinien iść zdecydowanie do jakiegoś zamkniętych pomieszczeń. Bez klamek najlepiej. No ale historia tego wymagała, jest ciekawa. Był bardzo, bardzo fajny. Twist fabularny, który się tam pojawia w dalszej części. Także ogólnie jestem zadowolony. Natomiast spodziewałem się trochę takiej bardziej chyba teenage dramy z jakiegoś powodu. Może z powodu serialu. Którego nie widziałem. Tak, ale pewnie ci migały jakieś zajawki na, na YouTubie czy, czy gdzieś na Netflixie. Ta, a, no tak, że, że para ucieka. Mhm. E, najlepsza historia o ucieczce pary, tylko że tam była trójka to był teledysk mojo do Lady. Mhm. To, to była dobra historia. Natomiast tutaj mm, jest to na pewno ciekawe, jest świeże podejście, ro, rozwija się dość zaskakująco. No i trzyma w napięciu, nie zżywasz się z bohaterem na szczęście i cokolwiek mu się stanie niespecjalnie wydaje mi się, że będzie to kogoś interesowało. Ale jest to zamknięta historia, co jest też bardzo dużym plusem dla mnie, bo no, stanowi jakąś zwartą całość, która opowiada historię, która miała zostać opowiedziana i nic więcej nie ma do opowiedzenia tak naprawdę, sprawnie poprowadzona. Ciekawe zwroty akcji. Graficznie też mi się podoba, tak bardzo undergroundowo jest. E, świetne tłumaczenie, dobre wydanie, więc jak za komiks, który kosztuje okładkowo 42 ziko. Jest naprawdę fajnie. Muszę to skonfrontować z serialem i zobaczymy co się stanie. Znaczy, ja z tego co słyszałem mm, opierając się na opiniach innych osób, ponieważ ja w chwili obecnej nie przeczytałem ani komiksu, ani, ani nie widziałem serialu, ale na te opinie, na które natrafiłem, to wszędzie jest powtarzane to, iż serial jest bardzo inny, jeśli chodzi o klimat opowieści. Natomiast czy, czy jest to prawda? No wierzę, że jest to prawda, skoro tyle, tyle, tyle, <gry> o, tyle osób o tym napisało, no ale jest to chyba też taki plus komiksu że nie i serialu zarazem, że nie powtarzają się. Nie jest to tak, bo, tak bo to, to jest Dwa razy to samo i wtedy, je, wtedy tak. jest dramat z oglądaniem czegokolwiek. Ja, ja, ja właśnie bardzo lubię, gdy ekranizacje nie są, nie trzymają się wiernie oryginału i w jakimś tam stopniu skręcają. Dzięki temu historia jest świeższa, jest inna, nie, jest bardziej zaskakująca. Nawet w przypadku tak głupiego serialu jak The Walking Dead, moment, w którym um, Spoiler umie umiera Karl w poprzednim sezonie. Było takie... U o, tego nie było w komiksie, nie? Mm -hmm. no, i, no i to... Dawało nadzieję na to, że serial się trochę rozrusza, ale tak się nie stało, ale, ale przynajmniej było zaskoczenie, a nie spodziewałem się po e, tamtym sezonie The Walking Dead czegokolwiek, no i też niewiele dostałem, ale przynajmniej raz mnie zaskoczyli, natomiast e, ja chciałbym e, przejść do innego komiksu z Nonstop Stop Comics, e, który ukazał się we wrześniu, jest to dozorca e, autorstwa Sztybora i e, Szawrina, jest to komiks, który mm, z braku trochę lepszego porównania. Chciałbym powiedzieć, że jest to takie trochę osiedle Swoboda, ale z wątkami nadnaturalnymi. I e, dlaczego tak mówię? E, dozorca przedstawia historię grupy, grupy kumpli, którzy żyją na jakimś blokowisku e, i pod tym względem tych ich spotkania, przesiadywania na ławkach, tam picie browarów, zajmowanie się jakimiś swoimi dość przyziemnymi problemami, pod tym względem no komiks faktycznie troszeczkę przypomina dzie dzieło śledzia, no ale w pewnym momencie po prostu pojawia się potwór, który zabija i e, bardzo łaknie złota, dlatego też podtytuł to jest nie wszystko złoto, no i ta grupa kumpli chcąc nie chcąc staje się mm, celem ale jednocześnie jest nadzieja, że to im uda się to wielkie niebezpieczeństwo, które się pojawiło nad, nad ich okolicą, powstrzymać. I Jest to historia, która, tutaj nie, nie, nie będę dokładnie sprawdzał ile, ile komiks ma stron, ale myślę, że coś około, coś około setki i to też jest historia, która na koniec daje jakąś możliwość kontynuacji, ale jednocześnie jeśli ta kontynuacja nie powstanie, to nie będzie absolutnie ża żadnego problemu, ponieważ Dozorca jest taką historią, e, którą e, Sztybor rozpisał bardzo sprawnie. Jest tutaj właśnie przedstawienie poszczególnych postaci, jest zarysowanie tego miejsca, w którym, w którym całość się e, dzieje. Jest całkiem fajne wprowadzenie tych wątków nadnaturalnych. One e, początkowo może zdawać się że one się trochę gryzą z tym takim blokowo dresowym klimatem który, który się przewija przez wcześniejsze strony ale gdy oba wątki zaczynają się wiązać mhm. wychodzi to bardzo naturalnie jak na taki mhm. na, na naturalny wątek i Tytuł komiksu Dozorca w pewnym momencie zaczyna nabierać totalnie innego znaczenia, bo po prostu spodziewałem się, zresztą y, okładka to nawet trochę sugeruje, że jedną z głównych bohaterek będzie kobieta, y, będzie kobieta, która będzie okładać potwora miotłą po ryju, a tymczasem jest tutaj znacznie, znacznie więcej. Jest to y, komiks, który jest takim y, przyjemnym odmóżdżaczem, w kategoriach jak najbardziej pozytywnych tego znaczenia, bo e, nie jest to po raz kolejny to, to, tak jak w waleczni, to nie jest historia, która aspiruje do zebrania miliona Eisnerów i nie wiem, głównej nagrody w, w Angulem. Tylko jest to historia, która po prostu ma dobrze bawić, nie jest jakaś szczególnie skomplikowana, przedstawia. Całkiem sympatyczne postacie, ma ręce i nogi, no czego chcieć więcej. Rysunkowo też jest bardzo fajnie tutaj Szawrin, e, no bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie. Bardzo mi się podobają y, nie tylko te takie brudne rysunki, które gdzie wyglądają jakby e, szkice, pokryte kolorami, jest, jest na w wielu stronach są takie momenty, gdzie nie cały obrazek jest pokolorowany, tylko jakiś jego fragment, co wygląda jak taka mm, rzecz powiedzmy niedokończona, ale, ale taki jest celowy zabieg. Strasznie mi się to podoba. Tutaj na przykład widzisz, na tej stronie jest jeden obrazek, który mhm. jest po prostu szkicem, a reszta jest pokolorowana i, jest, i bardzo fajnie to wygląda. Ale też, na samy... ale też jest dobrze wkomponowane, prawda? W tak, sensie tak. Nie, nie odstaje nagle z tej historii, tylko ma jeszcze jakiś swój sens w narracji. Nie? Tak, jak najbardziej. i Fajnie to się rzuca w oczy, więc to, to jest... Mhm. Ba bardzo fajne zagranie i też podoba mi się to, że po zakończeniu głównej historii dostajemy parę stron z projektami postaci, z takimi plakatami powiedzmy e, poszczególnych bohaterów tego komiksu i te, te prace też jak najbardziej fajnie się prezentują e, no, no super, graficznie, graficznie super e, na, na tyle okładki mamy napis, niestety bez podanego e, Źródła, Sztybor i Szarwin, nowa jakość w europejskim komiksie i ja się jak najbardziej z tym zgadzam, ponieważ jest to taka fajna historia, jakoś nie mocno zobowiązująca, ale, ale jak najbardziej angażująca, świeża i bardzo mi się podobała. Jak na komiks, po którym no nie spodziewałem się Niczego? Tak naprawdę po prostu liczyłem, że będzie fajnie, to przerosło to moje oczekiwania wielokrotnie, ponieważ Dozorca okazał się bardzo fajnym, bardzo sprawnym komiksem, wydanym w twardej oprawie w takim dość dużym formacie. Nie wiem, czy to jest typowo frankofoński format, ale coś zbliżonego. Cena okładkowa 44,99, więc znowu fajna jakość wydania Versus nie, niezbyt wysoka cena. Można spokojnie na stronie non-stop-comics złapać to gdzieś tak w okolicach 35 zł. Jak najbardziej polecam. Chyba, że się znowu załapiecie na jakąś promocję 50%, które wyskakują co jakiś czas. Tak, już dwa razy były. No... E, no. Tak, tak. Więc, więc <laughs> wtedy, wtedy to nawet jeszcze bardziej warto, ale, no. ale dozorca jak najbardziej okieczka jest. E, czy teraz tak, bo w sumie zastanowiło mnie, mówiliśmy non-stop Comics, jakbyś miał, e, są jakieś tytuły, które byś koniecznie z non-stop Comics polecił? Ze wszystkiego, co do tej pory wybrali? Wybrali. Oh, wydali? Wydali. E, ja po, powiem tak, że łatwiej by mi było wymienić komiksy, które wydali, których nie polecam. Bo ta, tak naprawdę ze wszystkich ich tytułów, które czytałem i mi się nie spodobały chyba tylko trzy. Jest to Rat Queens, jest to... Które znałeś wcześniej? Tak, tak. Jest to Chrono Marka Millara, ale tutaj... Mark Millar. Ale tutaj właśnie jest ten, ta, ta gwiazdka, że ja nie cierpię Millara. Więc można powiedzieć, że to się nie liczy. James Bond mnie w ogóle nie przekonał, pierwszy tom. i ja wiem, duch Gaudiego też nie był jakiś wybitny, a. Aha, i to Torpedo nowe, to nowe torpedo, mm -hmm. bo to klasyczne torpedo, super, ale to nowe mnie nie przekonało. Przy czym, e, przy czym powiem tak, że to nie są, żaden z tych komiksów, jak dla mnie, nie jest chłamem. Tak, to nie jest zły, tylko, tylko z tych co są, tak, tylko to z tych, co na są, końcu. Tak, tych są, są do... no, najsłab, najsłabsze jak dla mnie, bo na przykład taki James Bond, który mi się w ogóle nie podobał i tak wygrywa z większością Marvel Now i DC owrócenie. Mm -hmm. Ogrodzenie, o, ochłodzenie, czy jak oni to tam nazywają. No. Więc... No Stop Comics ma bardzo fajny przekrój tytułów, że nawet te słabsze i tak są lepsze niż, niż, mm -hmm. niż połowa superbohaterszyzny. Moim skromnym zdaniem. Okay. No to a fajnie. skoro jesteśmy przy Egmoncie, to przejdźmy Co? do Egmontu. a to jest... <laughs> tak, <laughs> przejdźmy do Egmontu, bo teraz będą trzy komiksiki z Egmontu. E, dwie? dwie? Mm, nie, nie, trzy, dobrze. Nie, nie, trzy, tylko dwa, dwie premiery festiwalowe i jeden troszeczkę starszy tytuł. E, przejdźmy do Jednej z premier festiwalowych, bo to trzeci tom Bradla. I poprzednimi dwoma się jaraliśmy mocno, więc czy trzecim też się jaramy. Tak. Jak najbardziej. Dziękujemy. Do widzenia. <grystanie> Powinniśmy skrócić nasze podcasty. To będziemy jeszcze więcej mogli omówić. Trzeci tom Bradla i standardowo scenariusz Tobiasz Piątkowski, rysunki Marek Oleksicki. I dalej jest dobrze. Cudowna okładka. Prosta, no, cudowna okładka, ale naprawdę. Bra Bradley okładkami nigdy nie zawiódł. I ta zapowiedź czwartego tomu, i ta teoretycznie być może okładka czwartego tomu też jest Te, mega też konkretna. Super, no. Plakaty były chyba rok temu, nie? Były, były, były. tak. Tak, rok temu na festiwalu w Łodzi byłem i plakaty też były. <śmiech> w tym roku nie byłem i plakatów brakło, widzisz? No, By widzisz. Natomiast historia w trzecim tomie Bradla, no to jest już takie, takie można powiedzieć nowe, nowe, nowa historia, bo w dwóch pierwszych tomach była historia, która się w tych dwóch tomach zamknęła. Mhm. Natomiast w trzecim mamy już takie. Takim... Ale spowodowała też częściowo tak. to, co, co jest w trzecim tomie. Mhm. Zanim może przejdziemy do samego komiksu, to Zawsze jest wstęp, który mm -hmm. niesie za sobą jakąś wiedzę historyczną przygotowany przez doktora Władysława e, Błuchaka, historyka e, i też no, zawsze czegoś ciekawego można się dowiedzieć. Uważam, że w przypadku e, komiksów, które bazują na prawdziwych postaciach, e, takie coś jest konieczne, żeby się jeszcze czegoś dowiedzieć. Tak i w trzecim tomie mamy mm, biografię. Kazimierza Leskiego, natomiast z tyłu komiksu, gdzie jest parę stron z dodatkami pojawiają się też zdjęcia mm -hmm. z rodzinnego archiwu i to no, są ba bardzo fajne dodatki Bar bardzo mi się podoba e, to jak mm, twórcy honorują tą postać Je jedyne co taki Penki minusik, ale to jest naprawdę Maciupenki minusik, bardzo bym chciał żeby był dużo większy napis informujący, że to nie jest biografia, tylko to jest komiks fikcyjny, oparty na prawdziwych wydarzeniach, ponieważ ten, ta, ta informacja się pojawia tylko gdzieś tam w stopce, takim małym druczkiem. No to... Fab, e, fabiła. Mhm. E, fabuła komiksu jest fikcyjna, choć przedstawione wydarzenia opierają się na faktach historycznych. Tak, tak. Ja, ja bym chciał, żeby ten napis był dużo większy następnym razem, bo e, zdarzały się już przypadki, gdzie przynajmniej takie odnosiłem wrażenie, że ludzie czytający Bradley myśleli, że to tak naprawdę by tak było, że jakiegoś Pół, pół raz Putina w, w poprzednim, z poprzedniego tomu, prawda? Tam gonił. I, no, no, ale to jest tylko taki ma, Maciu Pęki. oprócz tego chyba nie mam, nie mam absolutnie nic do zarzucenia temu komiksowi. Za szybko się kończy, o, to też jest. Ale, ale to już. To już, ale to, to, jest taki... to już z powodu tego, że mi się tak bardzo podoba. O, urok komiksów seryjnych, prawda? Mhm. Mamy w środku dwie historie: Porando Kajko i kwi Kwo. Obie bardzo ciekawe i mm -hmm. też z cudownymi okładkami. Oj, no my się je. dzisiaj nie wyspaliśmy <laughs> chyba. Ciężka, ciężka niedziela. Uh, bardzo mi się podoba okładka uh, Porandokajko, jeszcze nawiązująca do tej um, flagi wojennej mm -hmm. japońskich sił. Co też nawiązuje do postaci, którą poz poznamy w trakcie czytania. I tutaj miałem um, coś, co mnie zaskoczyło, że tak bardzo. <śmiech> Przepraszam, trzeci tom się różni od poprzednich dwóch, bo tamte mieliśmy taką bardzo uliczno-szpiegowską intrygę, tu się coś działo, tu trzeba było gdzieś pójść ukryć, coś tam, coś tam. Mhm. Natomiast tutaj mamy bardzo taką dyplomatyczną intrygę. Yy, tutaj jakieś wielkie nazwiska, duże pieniądze, rzeczy, o których się... Nie mówi w działalności e, takich organizacji jak to, że ktoś je musi finansować. I pieniądze są na to potrzebne, więc w tym tomie bardziej skupiamy się na muszkieterach, mm -hmm. e, na tym, że no, z, z czegoś muszą e, działać. I, I to było fajne, to był I, dla i mnie taki i właśnie. Skąd to się bierze? Że tak, te, tak, te tak. Pieniądze? tak. A z tych dwóch historii, które są w tym trzecim tomie Bradla, która ci się bardziej podoba? kwi pro kwo. Znaczy, Ta druga. Ta druga. <laughs> Okej. Okay. Właśnie nie byłem do końca pewny. Tak, dla mnie też ta druga, druga część była... Nie ujmując w żadnym stopniu Tak, pier Pierwsza też była bardzo fajna, ale dr druga mnie ujęła bardzo ciekawym sposobem poprowadzenia narracji. Takim innym. Co, to ta, jest... że Na początku masz takie wrażenie łamania tak, czwartej tak, ściany. Dokładnie, a to nie do końca o to mm. chodzi i to, to właśnie było bar, bardzo fajne. E, no w tej drugiej części też występuje ta świnia z okładki. Mm. Co prawda w bardzo epizodycznej roli ale jednak. Ale jest. Tak i bardzo mi się podoba to, że obie te historie, niezależne, niezależne od siebie, obie stoją na bardzo wysokim poziomie. Mm. E, zarówno pod kątem scenariusza, jak i rysunków, ale no do rysunków, to, to byłem absolut... co do rysunków byłem absolutnie niespokojny, bo Marek Oleksicki, no to jest, to jest klasa. Bardzo cieszę się, że mamy trzeci tom, który cały czas stoi scenariuszowo na bardzo wysokim poziomie. Te postacie, które się pojawiają są no, no, fakt faktem oparte na jak najbardziej istniejących i ży, ży, ży, żyjących osobach, no ale też bardzo mi się podoba... Bądź to, już nieżyjących. Bądź też nieżyjących, ale bardzo mi się podobał ten, ten przekrój charakterów, bo mamy tutaj i E, takich tchórzliwych i, i mamy cwaniaczków, i mamy takich... Ta, tak, ale też nie, nie ma takiej e, coś, co mnie zawsze boli w historycznych rzeczach. Nie ma patosu takiego? E, znaczy, patos w pewien sposób jest, no bo hmm. musi być, tak, a, że... ale nie ma takiej e, krystaliczności, że ktoś był bohaterem i hmm. jest po prostu w białej zbroi i e, jest nieskazitelny i tak dalej. Każdy ma tu jakby swoją przeszłość, rzeczy, które zrobił, ale niekoniecznie chciał je zrobić i tak dalej. Nie każdy jest miły. Tak, i i to czyni te postacie prawdziwymi. Mm -hmm. Tak, tak, to tutaj też zdecydowanie się zgadzam. No, cały czas cieszy to, że Bradl ukazuje się w takiej fajnej, przystępnej formie, bo jest to komiks bardzo tani, okładkowo mamy tam 29,99, więc przy dobrych wiatrach idzie to i za dwie dyszki gdzieś, gdzieś wy wyszukać. Jest to komiks, który i bawi i uczy, te, te wstępy, o których wspomniałeś no, bar bardzo mi się podoba podobają ja nieraz omijam wstępy w komiksach bo zdarzyło się parę razy, że wstęp potrafił bardzo fajnie zaspoilerować to, co będzie się dalej działo w komiksie natomiast tutaj y, zarówno komiks, jak i wstęp jak i materiały dodatkowe, wszystko, wszystko jest dla mnie bardzo ciekawe, interesujące, fajnie przedstawione no, i gdyby ten bradle się mógł ukazywać częściej, to byłoby naprawdę super, ale pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Cieszy, cieszy fakt, że mamy już trzeci tom, że jest zapowiedź czwartego, oby, oby seria trwała możliwie jak, jak najdłużej w dobrej jednorocznie? formie. E, chyba, chyba troszkę częściej. Bo ostatniego bradla kupiliśmy w łodzie. Całkiem możliwe, nie pamiętam kiedy, kiedy się ukazał pierwszy, bo jak wiesz, ja, ja pierwszego bradla durwałem pół, pół późno, roku po premierze, bo jestem głupi. No ale cóż, no, no, jeśli jeden rocznie, no to oby, oby po prostu regu regularność była, oby poziom został zachowany, bo jest to zdecydowanie nas fajniejszych polskich pozycji, które śledzimy. To nawet w zeszłym roku w podsumowaniu był wymieniony Bradl. Bardzo możliwe. W kategorii seria. A, I uważam, że to jest też rzecz, którą spokojnie można by przetłumaczyć na inne języki. Bo jest po prostu dobrym komiksem akcji, tak samo jak e, chociażby z e, rosyjskiego wydawnictwa Bubble Comics jest Major Grom, który też jest po prostu dobrą... O, on akurat nie bazuje na żadnej postaci historycznej, ale jest jakby, hm, jeśli chodzi o miejsce, które zajmuje, jest aktualnym kapitanem Żbikiem, bym powiedział. I nie chodzi tutaj o, oczywiście o tam milicję i jakieś. Propaganda i. Tam, nie, nie, nie, nie, nie. Chodzi po prostu o to, co, co, co ma robić. Pokazuje kogoś, kim tak naprawdę w pewien sposób mógłbyś chcieć być. Czy jakimś bohaterem, i tak dalej, i tak dalej. Brodla zdecydowanie. Polecamy kolejny Jak raz. I czekamy już z niecierpliwością na tą czwarty. Mhm. Oby troszkę szybciej niż za rok, ale. Lepiej, żeby się ukazywał e, rzadziej, a lepiej, niż, niż jakby miało, by, miało być gorzej. Więc... Komiks powinien wyjść wtedy, kiedy jest gotowy do wydania, Dokładnie. więc czwarty tom sprawdzimy, kiedy zostanie wydany. Dokładnie tak. Co tam, co tam dalej z tego Egmontu? Coś chyba odrobinkę starszego, bo ma już cały miesiąc, czy jakoś tak? <śmiech> mm. e, no... No to już no, pra, prawie, prawie prehistoria. Pra, prawie prehistoria, ale komiks tak naprawdę jest wznowieniem dość starego komiksu. No to prehistoria wznowiona w takim razie. Neo-prehistoria w takim razie. Okay. E, Lanfeust w kosmosie. E, Arleston i Tarkin. Hm. Tarkin? podejrzany. E, jest to w pięknym wydaniu zbiorczym w twardej oprawie, mm, który zbiera cztery albumy Lanfeusta w kosmosie. I jakby cały świat Lanfeustam jest bardzo rozbudowany. Ten... Bo mamy i e, Zdobywców Troj, Lanfeusta Troj, trole z, z Troj. Strasznie dużo tego było. No? Bardzo dużo. Więc e, od serca wam powiem, jak ogólnie postacie bardzo lubię. Jeśli to miałoby być wasze pierwsze spotkanie, to nie zaczynajcie od Lanfeusta w kosmosie. E, jest to komiks bardzo fajny. Bardzo dobre, o czym za chwilę jeszcze powiem. E, natomiast zacznijcie od Lanfeusta Stroj, bo lepiej wprowadza w tą postać. Tutaj e, kosmos jest jakby następnym e, kierunkiem, kiedy już niespecjalnie było co robić na tej planecie, wszystko zostało e, w, w jakiś sposób rozwiązane bądź wyeksploatowane. I nie jest to Dragon Ball, gdzie po prostu z kosmosu przyleci kolejna postać, która będzie próbowała zniszczyć Ziemię, a najlepiej Stany Zjednoczone to byłby najlepszy crossover w historii tak naprawdę. Tylko po prostu Kosmos był dla twórców kolejną logiczną drogą, gdzie można posłać bohaterów. Bo no wtedy już Cię nic nie hamuje, prawda? Możesz stworzyć dowolny świat tylko i wyłącznie, żeby opowiedzieć tam jedną historię. Hamuje Cię tylko wyobraźnia. Tak, Do... Już nawet Sky nie jest delimit, więc to. Mhm. Rysunkowa jest oczywiście super. Jest to dla mnie taka klasyczna e, frankofońska e, seria przygodowa. I historia też jest bardzo przyjemna. To takie mieszanie, właśnie mm, fantazy z science fiction. Z bardzo. Znaczy, za dzieciaka, dzieciak, to, jakbym miał w ogóle pojęcie o czymkolwiek. Tak, jakbym teraz miał pojęcie o czymkolwiek. To, to jest bardzo. Hmm, ciekawy temat. Eee. Niekoniecznie do podcastu. Tak, no. niekoniecznie do podcastu, raczej do jakiejś terapii, ale eee, z rezerwą zawsze podchodziłem do łączenia science fiction i fantazji. Głównie przez to, że kiedyś się sparzyłem Shadowrunem, tak to się nazywało, z Dungeons and Dragons? Pamiętasz? Nie. No, to nie interesuje się. <laughs> A tutaj to bardzo, bardzo fajnie działa. Postacie są wyraziste, każdy dobrze uzupełnia tą grupę. Zawsze moim ulubieńcem był Hebius, który jest trolem. Stroj zresztą. No i historia trzyma tak naprawdę w, w napięciu przez cały czas. Mamy i trochę elementy romansu, ale jest to, co kocham najbardziej, czyli czysta przygoda. I bez jakichś udziwnień, e, bez jakichś wielkich, e, bez jakiejś wielkiej propagandy. Oczywiście są tu zawsze poglądy, no bo nie da się napisać czegoś, co jest. Jakby to określić? Nie jesteś w stanie stworzyć bohatera, który nie ma moralności. Żeby to się dało czytać, oczywiście. Zawsze musi, musisz mieć jakieś cechy charakteru, żeby Cię ta postać interesowała. To tak, jakbyś stworzył. Y, Wujka Sknerusa, który nie byłby Sknerą. To o, o, o kim byłby ten komiks tak naprawdę. Mhm. E, więc e, klasyk europejski, klasyk przygodowy, ale jeśli to miałoby być pierwsze spotkanie z tym całym uniwersum, to nie zaczynajcie od tego, tylko zacznijcie od e, Lanfeusta z Troja. A tutaj... Sięgnijcie po to następnie, bo i tak będziecie się świetnie bawić przy świetnej kresce, przy dobrze zaplanowanych historiach. No, Jest bardzo dobrze i bardzo, bardzo fajne jest to, że są wydania te powiększone, czterotomowe w jednym tomie. Ja natomiast mam teraz w rękach Domana, czyli takiego naszego polskiego pseudokonana. Jest to komiks, który mm, ukazywał się Oryginalnie w latach 1986-1990 scenariusze zajmowały się różne osoby, ale całość serii narysował i częściowo też napisał Andrzej Nowakowski. Jest to kolejny tom, który ma na tyle okładki znaczek 100 lat polskiego komiksu. Jest to takie... Ciekawe wznowienie, pamiętam jak, jak Domana pierwszy raz zobaczyłem w tym wydaniu, to zdziwiłem się, bo to jest kwadratowy komiks. Nie jest to taki standardowy format, tylko plansze, które tutaj przedstawiają poszczególne wydarzenia, to jest niemal kwadrat, to jest prostokąt, ale o bardzo zbliżonych do siebie wymiarach. No i w środku Każdy to... kwadrat jest prostokąt. Tak jest, dziękuję. W środku znajdziemy siedem e, historii, wśród nich Pogrąca Smoka, Księżniczka Wanda, Władca Myszy. Już same te tytuły pewnie troszeczkę nasuwają skojarzenia z, ze znanymi polskimi mitami, legendami, podaniami. I faktycznie e, w, tych, e, w tych realiach tutaj e, obraca się, obracają się twórcy i też główny bohater, który na początku jest młodym chłopakiem, który... Mm, postanawia zmierzyć się ze smokiem atakującym gród Kraka, natomiast w kolejnych historiach jest już dojrzałym wojownikiem i tutaj śledzimy jego, jego losy, jego przygody. Tutaj mamy na samym końcu komiksu krótkie posłowie autorstwa Macieja Jasińskiego, są też fragmenty scenariusza i szkice autorstwa Nowakowskiego i tutaj już z tego możemy się dowiedzieć, że to takie skojarzenia ze Skonanem są absolutnie uzasadnione, ponieważ sam twórca przyznaje, że opierał się bardzo mocno na, na tej postaci i to widać i to czuć przy, przez każdą z tych historii natomiast ja mam z Domanem tylko taki mały problem, że Zauważyłem, że z polskimi komiksami z lat 70. -tych, 80., -tych, nawet jeżeli jest to końcówka lat 80. i początek lat 90. bardzo często mam problem. Jakoś nie umiem znaleźć zbyt wielu tytułów, które potrafiły mnie przekonać i zatrzymać na dłużej, no oczywiście wiadomo, e, tytuł czy komiksy Charlotte Paweł, no to to są takie historie, które, czy Tadeusza Baranowskiego, a to, są, to są jak najbardziej komiksy, które mnie przekonywały i, i po latach, gdy wracałem do nich, to faktycznie nie odbijałem się od treści, natomiast Doman no, niestety mnie nie przekonał, to jest kolejny tytuł który pokazuje no, niemały dorobek polskich twórców komiksowych, ponieważ o Andrzeju Nowakowskim i o samym Domanie no, dotąd nie słyszałem. Przyznaję się, nie, nie znałem tego, tej postaci, te, te, zarówno twórcy, jak, jak, jak, i, jak i samej postaci. Komiksy mnie osobiście nie przekonały, ale wartość historyczna jest bardzo ważna tutaj i, i to, to akurat jest rzecz, która do mnie trafiła jako taka ciekawostka, mhm. jako rzecz... Dla, dla powiększenia wiedzy o rodzimym komiksie, no to zdecydowanie jest to rzecz warta uwagi, no tylko takie trochę arch, można powiedzieć archaiczny sposób pisania, A, nie, prowadzenia no, no, no. tej opowieści, gdzie wiesz, zdarzają się takie sytuacje, gdzie mamy... Nie wiem, widzimy na kadrze faceta łupiącego młotem drugiego faceta i narrator mówi, że facet łupie młotem drugiego faceta. To są takie rzeczy, które wiesz, no, nie, nie do końca mnie przekonują. Rysunkowo Doman jest fajny, to muszę, to muszę powiedzieć. Andrzej Nowakowski zdecydowanie dysponował kupą talentu i, i to widać. Zwłaszcza też fajne jest to, że na przestrzeni tych poszczególnych historii widać, jak jego styl się zmieniał okładki do poszczególnych albumów też bardzo fajne to, to pod kątem graficznym zdecydowanie na plus rzecz, tylko na no, te historie mnie jakoś nie przekonały fajne pomysłowe wykorzystywanie polskich mitów, legend jak najbardziej, tylko ten Doman sam w sobie trochę za łatwo mu szło trochę te zagrożenia, które mu wisiały nad głową nie wydawały mi się faktycznymi zagrożeniami, no po prostu tak czułem, że a pójdzie, łupnie mieczem, trzaśnie kogoś z piąchy i po prostu pójdzie dalej, historia będzie się toczyć. Nie jest to rzecz, która mnie zachwyciła, ale nie jest to też rzecz, która mnie odrzuciła, więc tak takie pół na pół, mm -hmm. bym, bym powiedział. Bardzo fajne jakość wydania, podoba mi się okładka, która udaje taką półcienną troszeczkę. Fajne zagranie, cena okładkowa tego albumu to 59,99 Mm. Objętościowo jest to podobne do koniec ziksowanego świata. E, formatowo, chyba troszeczkę szersze, a no, jak widać, różnica w cenie uchadkowej jest dość, e, dość spora. E, czy warto? no Ja, ja powiem, że da, da, dam takie pół na pół. Dla kolekcjonerów. Tak, dla kolekcjonerów z pewnością, dla osób, które jarają się tematem, te, też. Natomiast tak dla takiego. Niedzielnego Czytelnika, to powiem, mm -hmm. powiem szczerze, że, że ta rzecz, którą ty e, miałeś, wa Waldemara Andrzejewskiego, e, parę odcinków temu, zdecydowanie fajniejsza. Mm -hmm. No rozumiem, ale e, tak, tak mi teraz naszło, jeśli chodzi o starzenie się m, narracji w komiksach, nie? E, nie masz wrażenia, że rzeczy, które są takimi akcyjniakami, powiedzmy? bardziej się starzeją niż rzeczy, powiedzmy, dla wszystkich, takie jak... no Nie chcę mówić komiksy dla dzieci, ale wiesz, o co chodzi. Chodzi mm -hmm. właśnie o Kleksa, Tytusy, Kajki, Kokosze i tak dalej. I to no, w sumie nie tylko u nas, bo te stare komiksy francuskie, które czytasz, jeśli nie są właśnie humorystyczne, bo te humorystyczne dalej są super mhm. i chyba coś, co jest zabawne, zawsze jest zabawne, prawda? Mhm. Ale jednak ta... O ile nie jest mocno osadzone w kontekście. Jakimś ta, a, to -kursu oczywiście, kursu jeśli, no. to są, jeśli to jest satyra, to jest trudniej to zrozumieć mhm. zdecydowanie. Na przykład taki e, kaczor Howard, który się ostatnio ukazał w wielkiej kolekcji komiksów Marvela, no to jest rzecz, która jest nieczytelna bez kontekstu. Mhm. Bo tam jest strasznie dużo dowcipów o czymś, co wtedy było znane, popularne i dzisiejszy czytelnik no, ma duży problem z, z wyłapaniem mm -hmm. wszystkiego. No ale zobacz na przykład Smurfy, nie? Mm -hmm. albo chociażby bezrobotnego frącka, kto, to. który jakby z rzeczy uniwersalnych się nabija. Natomiast jeśli coś jest e, historią, gdzie jest jakaś walka, konflikt, coś takiego. To nawet patrząc na komiksach, na starszych komiksach z DC, chociażby to, co Jurgens pisał, te trochę się zestarzały te komiksy. Mm -hmm. Tylko, że Jurgens ma taki sposób pisania, że, że, że nawet, on dalej tak samo wie, że nawet jego najnowsze komiksy są stare. <laughs> no ale no, chodzi mi o to, że jest do dobrym przykładem tego, chociaż się na przykład Grant tak bardzo nie zestarzał. Mm. Jest to na pewno temat do zastanowienia się, się na temat starzenia się komiksów. Na przykład Mort Cinder, znowu wydawnictwo stop Comics, to jest rzecz, która ma chyba z 50 lat na karku. Mhm. Ona się nie zestarzała. No ale wiesz, stare Tarzany, Prince Valiant mhm. czy Flash Gordon mają ten swój taki język klasyczny dla tamtych czasów, ale no, rysunkowo to są w ogóle przepiękne, A, ale dalej się je do, dobrze czyta, nie? Mhm. No, znaczy, trzeba by się może nad... o tym pogadamy trzeba kiedyś. by się nad tym zastanowić. Mhm. Natomiast e, teraz przechodzimy do wydawnictwa Słowobraz. Tak. I nic więcej nie powiem, żeby nie przekręcić. E, drugi tom Tylera Crossa. To nie jest e, premiera festiwalowa, ale na festiwalu e, Angole nabyłeś, nabyliśmy. Mhm. Przeczytaliśmy i kurczę... Cholera, no to jest to jest, co, jest tak dobra komik, to, dobry to ekstremalnie dobra seria, no e, bo, ba, bardzo się cieszę, że ona się w ogóle pojawiła na, na naszym rynku, mm. bo no, niesamowite efekty daje tak naprawdę i jest tak dobrze napisana, jest tak pięknie zilustrowana i e, w tak dobry sposób pokolorowana. Właściwie to kolorowanie y, chyba najbardziej, bo, bo rysunki są ładne, bardzo mi się podobają te twarze, które jakby, jakby to określić. Są specjalnie przerysowane. Tak, ale w, w, właśnie postacie tu idealnie łączą ze sobą taki kreskówkowy styl z takim realistycznym, no bo jednak mm. najczęściej są zachowane proporcje. Chyba że z kogoś celowo chcesz zrobić grubasa, to, to jest tak e, ekstremalnie przerysowany na bycie grubasem. Ale jednak proporcjonalnie y, ludzie, ludzie się zgadzają. Ja byłem szczerze zaskoczony lekturą Angolii, głównie dlatego, że po pierwszym tomie spodziewałem się, że um, wiesz, wiesz jak to jest z pierwszymi tomami. Często jest tak, że twórca chce pokazać mniej więcej kontekst danej, danej serii, chce przedstawić poszczególne postacie i zainteresować czytelnika. Dopiero od drugiego tomu zrobić to pierdyknięcie tak zwane. Mhm. Natomiast e, Pierwszy tom Tylera Crossa już był świetnie opowiedzianą historią i troszeczkę się obawiałem, czy w kolejnych tomach ten poziom da radę utrzymać Fabien Nuri, a tymczasem Angola chyba jest nawet lepsza, jak dla mnie. Ja Bo już znałeś postać, wydaje mi się. i, i... Hmm. Bardzo mnie zaskoczyło to, jak bardzo Pierwszy Tom się różni od drugiego, bo pomimo tego, że mamy tego samego głównego bohatera i klimatycznie jest tak samo ciężko, ciężko to tam mieliśmy Tylera w roli częściej łowcy niż zwierzyny. Tutaj mamy z kolei takie mocniejsze odwrócenie tej, tej sytuacji, chociaż. A na, na końcu to... My. No i takiego mistrza taktyki, nie? Tutaj. Tak, tak. Tu, tam było więcej improwizacji, tutaj jest właśnie taktyka. Bardzo mi się podoba to, jak bardzo różne są te tomy od siebie, ale jednocześnie oba stoją na tak samo świetnym poziomie. Jeśli chodzi o rysunki, to tutaj ja się całkowicie zgadzam z Tobą, w zasadzie nie mam nic do dodania w tej kwestii. Nie to światło tutaj rusza od samego początku, jak tylko jedzie ta ciężarówka na pierwszych kadrach mm. i oświetla te drzewa, które są pięknie pokolorowane i później te wszystkie sceny, które są w deszczu, kiedy wszystko z tyłu jest szaro-czarne a postacie są kolorowane na żółto i wyglądają właśnie albo jakby się miniły jakąś elektrycznością albo się świeciły. No jestem niezmiennie od pierwszego tomu pod gigantycznym wrażeniem kolorowania tych komiksów. No i tutaj bardzo mi się podoba to, jak Bruno, rysownik, no. On przez cały tom nie ma ani jednego słabszego momentu praktycznie. No, tutaj wiemy że komiksy frankofońskie one nie powstają na zasadzie takiej Ej, masz tu scenariusz i natrzaskaj mi 22 strony na za miesiąc tylko no, komiks wychodzi kiedy, wtedy kiedy jest gotowy tak, tak, jak, mhm. tak jak to ująłeś wcześniej ale i tak w wielu komiksach frankofońskich można znaleźć takie fragmenty gdzie po prostu no, nie wiem, widać że rysownik robił Chociaż mu się za bardzo nie chciało, albo Bóg zajęty, czymś innym, zaprząknięty, miał myśli czym, czymś innym. Tutaj od początku do końca no jest super. Po prostu rysunkowo cały czas rewelacyjny poziom. Kolorystycznie, tak jak, tak jak powiedziałeś, no, w ogóle kosmos. No, i, I sceny nawet te takie pozornie no, normalne, czyli dziejące się gdzieś tam przy zachodzącym słońcu, na tych bagnach, jak mamy te sceny. No kurczę, no, wszystko tutaj jest dokładnie tak, jakie być powinno i no, no, dla, mnie, dla mnie super. I wiesz, mi się też podoba jakby podejście do e, opowiadania tutaj w kadrach, e, chociażby przez to, że mamy jeden kadr, który mniej więcej ci mówi, gdzie jesteśmy, e, chociażby ten właśnie przy, przy wyrębie drzew, który jest bardzo szczegółowy, natomiast wszystkie e, na przykład rozmowy, które się dzieją w tej samej lokalizacji jakby są o wiele prostsze. Masz po prostu... Jednolite tło z tyłu, co też mi się bardzo podoba. Masz szczegóły tylko tam, gdzie Bruno chce, żebyś patrzył, natomiast cała reszta jest nieważna. Cała reszta jest kolorem, który oddaje nastrój. Te sceny, które są w lesie, kiedy mamy pokazane za pomocą tutaj dwóch odcieni, nie wiem czy to jest błękit czy szarość, bo to jest coś na pograniczu błękitu i szarości, są oddane, żebyś wiedział co jest bliżej co jest dalej, a cała reszta jest czarna, bo nie jest ważna. I oh. To było bardzo dziwnie, że zaprzyjał. <kłyska> <przybyło. tyska> <tyska> <tyska> <tyska> Ale też e, jak się nad tym teraz zastanawiałem, e, każdy kadr no spokojnie mógłby być wycięty, prawda? Bo, bo oprócz tego, że są piękne, są świetnie narysowane, oddają te emocje, gra świateł, te kolory, które tutaj są. No i takie właśnie opowiadanie obrazem takie jak powinno być. Zauważyłeś, że w Bruno tutaj stosuje kadry o regularnych kształtach. Od początku do końca tutaj nie ma takich całostronicowych rozkładówek. Przynajmniej nie kojarzę, żeby gdzieś jakieś były. Nie ma kadrów o nieregularnych kształtach, takich nachodzących na siebie. Tylko mamy tutaj klasykę, ale w najlepszym możliwym wydaniu. Mhm. I to też to jest kolejna rzecz, którą jak najbardziej zapisuję na plus tej serii. No, kurczę, no ch chyba nie ma, a do czego się przyczepić. No, nawet ch jakbym chciał, a ja lubię się przyczepiać. A tak to, a tu ale cholera nie ma. To, to jest też um, jeden z tych komiksów, które trafiają się raz na jakiś czas, mhm. e, że trochę ci zmieniają priorytety. Że jak już zaczynasz go czytać, to, to bardzo nie chcesz go odłożyć, że. że Będziesz go cisnął, mhm. a, a, aż, aż skończysz, co, co nie jest specjalnie trudne, bo komiks ma sto stron tak naprawdę, 96 dokładnie, bez, bez dodatków, I, ale po prostu wciąga jak bagnow, który, no, który, który jest ważną częścią tego komiksu tutaj akurat mhm. i chcesz go czytać i coraz bardziej chcesz go czytać i e, uważam, że Tyler Cross jest jedną z najlepszych serii seryjnych obecnie wychodzących w Polsce. Mhm. Jeszcze tutaj nie wiem, czy to jest e, dokładne przetłumaczenie tego, co było na oryginalnych tomach, czy jakaś inwencja wydawnictwa Słowo Słowobraz, ale strasznie mi się podobają te opisy na tyle okładki. Bo i w pierwszym tomie ten, ten opis, który tam był, był świetny i, i ten też jest taki, on nic nie zdradza z fabuły praktycznie, ale jest cholernie ciekawy. Mm -hmm. No i materiały dodatkowe też, też zawsze są plusem, że się pojawiają, Tam z tego co pamiętam są okładki tych amerykańskich wydań, jest chyba właśnie szkiców tam ze, ze dwie strony. Są plansze z tego limitowanego francuskiego wydania czarno-białego i są okładki trzech zeszytów. Które ukazały się we Stanach. Jest zapowiedź kolejnego tomu. Co? Tak, bardzo, Tyler Cross Miami. Bardzo cieszy, że będzie kolejny to, tom, i chyba kolejny raz to dzisiaj powiemy. Jak najbardziej na ten kolejny tom czekamy, ponieważ tak. jest to seria świetna i zdecydowanie ją polecamy. Przypomnisz mi cenę okładkową? 66. 66. Warto zdecydowanie uderzać na gildię czy do wydawcy bezpośrednio, bo, bo zdecydowanie... No i jeśli coś warto, to jest to Tyler Cross, zdecydowanie. Jak najbardziej. Natomiast e, ostatnim takim komiksem, którym dzisiaj chcielibyśmy się zająć, e, to jest Antologia umysłu autorstwa Tomiego M Musturi, to jest Finn. E, I e, wydawcą jest Team of Comics. Cena, od razu powiem, cena okładkowa 69 złotych. E, Moim zdaniem odrobinkę za wysoka w stosunku do jakości wydania, ale to już jest w kwestii wydawcy, który chyba wie zdecydowanie lepiej ode mnie, jak, jak to wydać, w jakich cenach, żeby to się opacało. Natomiast jeśli chodzi o antologię umysłu, to tak zapytam, Andrzeju, robiliście sobie kiedyś test na IQ? Nie, bo się boję, że wyjdzie mega niski, wiersz. Ja, ja sobie zrobiłem, można powiedzieć, że jestem... Jak Ale w nawet, internecie, czy? Tak, w internecie i nie tylko w internecie, bo na papierze też no, wychodziło w każdym razie, że jestem bardzo przeciętny, jeśli chodzi o moje zdolności, tak też się czuję i przyznam się szczerze, że, że antologia umysłu mnie trochę przerosła, ponieważ mamy tutaj w środku kilkanaście historii autorstwa wspomnianego Musturiego, plus taki... Dwie, dwie strony czy trzy strony kontekstu do poszczególnych historii i także taki krótki e, esej autorstwa e, Fina muszę przyznać, że jeśli chodzi o komiksową zawartość antologii to e, trochę wstyd o tym mówić, ale, ale no, no cóż no, chyba nie zrozumiałem połowy historii bo jest to rzecz, która jest strasznie trudna Znaczy, może nie tyle nie zrozumiałem, co podejrzewam że jakbym usiadł obok autora i powiedział co, co wyciągnąłem z jego historii to by mnie po prostu strasznie wyśmiał gdyby, się, gdyby, gdyby to usłyszał różnie może być Tak, jest, jest to ciężki komiks i, i zdarzają się takie historie, gdzie wiesz, czytam i nie do końca wiem co czytam i nie zrzucam wcale winy na to że ten komiks jest niezrozumiały po prostu wydaje mi się, że trafiła mi się posta nie postać, trafiła mi się pozycja, która mnie po prostu przerosła i dlatego nie czuję się na siłach, żeby polecać lub też zniechęcać ten komiks, ponieważ no, jeżeli, wiesz, co, co mam powiedzieć? E, nie zrozumiałem, jakie to jest głupie, nie kupujcie. No, to, to, że nie, nie zrozumiałem części historii to jest prawdopodobnie problem mój, a, a, a nie wydawcy, nie autora. E, więc ja pomimo dwukrotnej lektury antologii umysłu wciąż uważam, że nie jestem do końca pewien, czy zrozumiałem prawidłowo część historii. I to jest mój problem z, z tym komiksem. Jest na pewno rewelacyjny graficznie i to nie, nie potrzeba wielkich zdolności intelektualnych żeby, żeby to stwierdzić i okładka jest cudowna zarówno przód jak i tył. Bardzo mi się podoba zwłaszcza tył który wygląda jak takie mm, nie do końca przemyślane maziaje a tak naprawdę to mamy tutaj autora tytuł wydawcę i numer i ISBN i bardzo fajnie to wygląda natomiast w środku. E, mm, Twórca pokazuje jak wieloma stylami potrafi świetnie operować, bo mamy tutaj... To, to, jest, to jest faktycznie niesamowite, że to jeden autor aż za tyle rzeczy w tak dobrym yy... Z tak stylu, dobrym poziomie tak, tak do odpowiada. Mamy tutaj i takie dość klasycznie narysowane historie i mamy tutaj e, rzeczy, które wyglądają, bardzo mi się podoba to, co jest prawie na, na samym końcu, co wygląda jak mm, rysunki dziecka, z, tak powiedzmy, z, mhm. okolic, z okolic przedszkola e, w tym przedziale wiekowym. Są e, historie, które mają bardzo regularne kształty dymków, ale są też takie jak na przykład o to co narysowałem, gdzie mamy kadr w kształcie ludzkiego hamburgera czy coś w ten deseń no, no. i przede wszystkim ważne jest to, że każda warstwa tego hamburgera to jest słowo to są słowa, to nie jest jakieś przypadkowe kształty, tylko tutaj normalnie możemy znaleźć słowa Bar bardzo fajne są takie historie, w których kolorystyka odgrywa olbrzymią olbrzymią rolę. Tutaj z kolei mamy opowieść, która jest szkicem, tak, tak mhm. można, można powiedzieć, ale no, no, jeśli chodzi o grafikę to jest super, jest tak olbrzymi przekrój różnych stylów, że aż no, trudno uwierzyć, że za wszystko odpowiada tak naprawdę jeden twórca. Mhm. I pod kątem graficznym no antologii, umysłu absolutnie nie mam nic do zarzucenia, natomiast w kwestii scenariuszowej, no po prostu... Jest to jedna z tych rzeczy, bo to i, i przy książkach, i przy filmach, i nieraz przy serialach się, się zdarzało, że obejrzałem i poczułem się głupi, tak jak, tak jak przy drugim sezonie Westworld, gdzie obejrzałem to do końca i w sumie chyba nie skumałem, po, co autor mógł mieć na myśli przy niektórych wątkach. Tak jak przeczytałem niektóre książki i gdybym miał jak w szkole opowiadać, co, co rozumiem, co autor miał na myśli, to bym dostał pałę i siadaj, i zamknij się już. Tak właśnie przy antologii umysłu też no, no troszeczkę mnie ten komiks przerósł i. Rozumiem. Ale wiesz, jak ja miałem odczucie, czuję się, Czuję go... się głupio po prostu. <laughs> wiesz, jak miałem odczucia, jak go czytam, że, yy, że mam styczność z takim katalogiem z wystawy. Mm -hmm. Bo świetnie opisuje autora i pokazuje, co, co on potrafi. No, i jest antologiem, oczywiście, więc ma, mamy te zamknięte historie. Ale fakt, faktem, no, jakby tu, tu mamy czyjś umysł, prawda? Nie jesteśmy w stanie go do końca zrozumieć, więc też były rzeczy, które wydaje mi się, że zrozumiałem. Też zależy, jak podchodzisz do sztuki, prawda? Bo czasem hmm. po prostu może artysta wychodzi z założenia, że. Ma potrzebę stworzenia czegoś i przelewa to na jakieś medium, ale nie do końca, wiesz, nie, nie jest w stanie na przykład opisać słowami, co go pchnęło, żeby taką rzecz stworzyć, prawda? W paru miejscach tutaj jestem zwolennikiem tej, tej idei. Natomiast... No tutaj muszę tak dodać, że te uwagi od autora, które są na końcu, to faktycznie w paru momentach są bardzo, bardzo pomocne, bo pokazują, no bo to właśnie to pokazują jak, kontekst. Nie, jak wystawa, nie? kiedy masz, historii, tak. masz obraz i mhm. powiedzmy w, w muzeach sztuki, no zawsze mylę współczesną z nowoczesną. Nowoczesnej? Często masz jakby takie wiesz, wyjaśnienie, o co mniej więcej autorowi chodziło. Mhm. Nie do końca też zawsze się z tym zgadzam, bo jakby w moim osobistym odczuciu sztukę powinieneś samemu w jakiś sposób interpretować, ale jest to na pewno, na pewno ciekawe. No tutaj teraz I nazwisko tak. sobie na pewno zapamiętam, chciałbym zobaczyć jakieś komiksy tego autora. Może z czyimś scenariuszem. Tak, tutaj sobie, tak, teraz na, na szybko e, policzyłem, tutaj jest 37 krótkich form komiksowych. W tym, no to jak wystawa, w, tym, w, tym, w tym tomie. Plus e, jeden dłuższy tekst, plus ten właśnie e, uwagi od, od autora. No i tak jak mówię, no tutaj wiesz, też nie będę procentowo się udzielał, ale powiedzmy, nie wiem, tak strzelam, że powiedzmy z około dziesięcioma historiami mam problem i to jest tak jak mówię no to po prostu jest raczej to że ja, ja jestem za głupi na ten komiks a nie, że, a, nie, a, nie, a nie że coś autorowi trzeba zarzucić więc e, ja, ja się tutaj od oceny końcowej e, wymigam powiem tylko że no graficznie petarda naprawdę, naprawdę fajna rzecz e, i Timow wydał to tak jak już wspomniałem w cenie 69 zł. Wydaje mi się że troszkę wysoka cena ale tutaj tak jak mówię też ja nie jestem od, od mówienia wydawcą że za ile mają wydawać. Jeżeli taka cena miała była konieczna to, to pewnie tak było. Warte uwagi ale no, no nie nastawiajcie się na nic łatwego. O. Nie dla historii bardziej dla sztuki. O, to, to na pewno tak. I to był, był na dzisiaj ostatni komiks. Tak. Mam, mam nadzieję, że nie, nie zdarzy mi się przez najbliższe 70 odcinków nigdy znowu przyznawać się do tego, że nie skumałem, co przeczytałem. Ale z drugiej strony to tylko kolejny raz pokazuje, że komiksy nie są tylko dla dzieci. Tak, że można tutaj znaleźć coś naprawdę bardzo ambitnego mhm. i... I oby takich komiksów dalej ukazywało się możliwie jak najwięcej. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Tak, będziemy kończyć, natomiast um, pojawimy się jeszcze w wersji e, specjalnej ze Zinami mm -hmm. w najbliższym czasie. Prawdopodobnie jeszcze przed następnym odcinkiem. Ale nie kraczmy. Jeśli się uda. Nie kraczmy, bo może znowu coś wybuchnąć. Tak, dokładnie. Ale no, będzie kolejny wideo odcinek, który jeśli tylko nas słuchacie to... To będzie dostępne oczywiście też na iTunes i do ściągnięcia. Natomiast na YouTube będzie w wersji ze wideo. Mm -hmm. Więc na, na dzisiaj to już wszystko. Tak, trzymajcie się. się następnym razem kiedykolwiek to będzie. Cześć.